to zaczniemy. Dzisiejsze spotkanie. Dzisiaj kontynuujemy problem narracji w grach, co, na czym bardzo niektórym osobom zależało z tego co, co sam widziałem na, na naszej stronie. I których nie ma? Których dzisiaj, <śmiech> może jeszcze dotrą, godzina młoda, godzina młoda może jeszcze dotrą. I w, mówiliśmy, tak tytułem przypomnienia, mówiliśmy dwa tygodnie temu na, na, na temat narracji. I, i Właściwie głównie skupiliśmy się na tym, że w przypadku gier ta narracja może być nie i właściwie dzięki temu, że gry mają taką swoją konstrukcję, strukturę modularną wpływa to tym bardziej na to, że możemy sobie decydować o różnych rzeczach i zmieniać tę historie. Mówiliśmy trochę o systemach cross medialnych, mówiliśmy trochę o opowiadaniach transmedialnych, mówiliśmy, już trochę wzmiankowaliśmy na temat czegoś, co nazywa się replay story, czyli o tym, że możemy powtarzać historię zawartą w grach. I dzisiaj chciałbym, to też, też było to już wspominane, ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy się bardziej zajęli czymś, co rzeczywiście wyróżnia sposób prowadzenia narracji w grach od, od tych starszych mediów, czyli przede wszystkim przestrzenność gier. To jest coś, co wydaje mi się w przypadku gier komputerowych jest taką cechą, którą najbardziej od starszych mediów ją odróżnia, że, że gra właściwie, chyba można byłoby użyć takiego porównania, że, że gra staje się takim muzeum, które zwiedzamy i w trakcie tego zwiedzania odtwarzamy jakąś historię. I tutaj powołując się na badaczkę literatury, ale też gier Janet Murray, która właściwie można powiedzieć, że zapoczątkowała taki nurt narratologiczny, Um, przestrzenność jest taką bardzo istotną cechą nie tylko gier, ale w ogóle mediów cyfrowych e, I wykorzystał to też Henry Jenkins, e, który w swoim tekście Game Design as Narrative Architecture e, Wyróżnił takie cztery podstawowe typy określania przestrzeni w grach, które właśnie mają wpływ e, na narrację I teraz się może zajmiemy pierwszym trochę na, na jego temat, porozmawiamy, to są narracje ewokatywne Krótko tłumacząc, o co chodzi, Jenkinsowi chodzi o to, że w, w grach tego typu, w tej przestrzeni ewokatywnej twórcy gry wykorzystują już jakiś gotowy schemat, jakiś gotowy motyw, który jest powszechnie znany i w jakiś sposób go rekonstruują, przetwarzają w swoim projekcie, żeby nabrał, nie wiem, świeżości i Jenkins jako przykład podaje tutaj grę Americana Magii Alice, czyli gra, która nawiązuje do historii o Alicji w Krainie Czarów, ale została w pewien sposób zrekonstruowana. Może takie pytanie, czy, czy jesteście w stanie wskazać jakieś inne przykłady tego? i Czy w ogóle jest to częsty waszym zdaniem zabieg, że coś się bierze, trochę się zmienia, żeby to już było rozpoznawalne w grze? Wiem czy, czy to jest częste, ale mi pierwsze z tego, przychodzi to jest motyw piekła w grze. Mieliśmy już kilka wizji piekła, jak mm. poziomów. Na przykład w Dante's Inferno, czy w Diablo dwójce. mamy jedno miejsce, które ogólnie każdy uważa, Każdemu wydaje się, że to jest miejsce pełne ognia, lawy i potępienia, ale w naszej kulturze, kulturze o tak. Ale jednak zawsze można z innych perspektyw na to spojrzeć i przedstawić jako inne poziomy w grze. Tak, pierwsze są do głowy przychodzi, A ja no to, to, to piekła, mi pierwsze przejarzenie to gry strategiczne, które często odbyłem się do po prostu naszej historii, czy to ze średniowiecza, czy to z pierwszej wojny światowej, drugiej, II, e, czy starożytności, nawet z elementami mitologii, Age of mythology chociażby. Mm -hmm. Mi się ten wątek piekła podoba bardzo. Szczególnie w tradycji judeochrześcijańskiej piekło ma jakąś swoją określoną strukturę, no, którą prawda, dość interesująco opisał Dante, więc rzeczywiście to jest, wydaje mi się, bardzo ciekawy motyw i nie tylko ograniczający się prawda, do Diablo serii, do Dante, ale wydaje mi się, że, że to się powiela. Mi się wydaje, że Piekło było przedstawione po prostu często jako sceneria praktycznie. Tak. Mhm. W dużej części, kiedy po prostu było na równi traktowane z jakimś tam y, zimową krainą, czy dżunglą, czy czymś, czy po prostu, po prostu od, od, od, od, od, od platformówek zawsze było tak, mhm. że przechodziło się przez różne elementy i Piekło zawsze było obowiązkowe. prawda mhm. A, mhm. A no, to... element to doświadczenia europejskiej no, piekło. W to jest jakaś cecha charakterystyczna dla gier, Aha. to o czym teraz mówimy, bo to samo przejawia się w filmach, to samo przejawia się w literaturze i jakoś nie widzę samego nie, wykorzystania motywu jako o czymś charakterystycznym w grach mhm. to, jest, to jest typowa ta w ogóle tak? No, ale jednak jeżeli mówimy o literaturze, to no, oprócz tak już przewołany no, Dante, no, no to taki jakiś bardziej znany, tekst, nie wiem. No, chodzi tutaj o eksplorację przestrzeni, tak, prawda? Tak. Znaczy, to nie, więc chodzi, nie chodzi tutaj po prostu o, o wykorzystanie w masy... w, e, motywu, no bo to, to się przewija przecież w naszej kulturze już od, od, od jej zarania. E, tutaj chyba Jenkinsowi chodzi właśnie bardziej o porównanie gry do takiego parku rozrywki. Może to właściwie powinno paść na początku. Czyli mamy park rozrywki, który nawiązuje już do jakichś e, nie wiem, historii Disneyland, tak? Disneyland, który nawiązuje do, do, do produkcji Disneya I wchodząc do tego parku rozrywki, my już wiemy, czego się spodziewać. Wiemy, że będą piraci z Karaibów, że będzie zamek Śpiącej królewny, że nie wiem, że będzie chatka królewnej śnieżki i się krasnali i tak dalej, i tak dalej wiemy, czego się spodziewać. I w momencie, kiedy w, włączamy jakąś grę, która już opiera się na jakimś motywie, to mamy świadomość tego, że w przestrzeni, która się tam znajduje, Będą się przejawiać jakoś te elementy, które, które już skądś znamy. Czy znaczy to jest powszechne w grach adaptacyjnych, na przykład jakieś nie wiem, władcy pierścieni, czy, czy chociażby na Wiedźmi, to, to, to tak naprawdę jest założenie w tym świecie, które już znamy z, z literatury. To jest, które no. powstało nam zazwyczaj na no, bazie jakichś tekstów literackich, później się rozwija w kolejnych me mediach, no i na pewno to doświadczenie jest najpełniejsze w przypadku, w przypadku gry. Szczególnie Lego macawieści mi to jest doświadczenia. <śmiech> znaczy, no większe doświadczenie. przykład LEGO, no to wszystkie te gry z tej serii to um, w jakiś sposób ewokują <śmiech> światy, do których się odwołują, ale robią to w ten swój bardzo charakterystyczny sposób. Czyli wszystko przerabiają na, na klocki. <śmiech> i, i, i, i, pauza, pauza, pauza, bo tutaj. Pauza, pauza, to się Dobrze, niech, pan niech nadchodzi. Piękne. Dobrze, niech nadchodzi. Dobrze, niech nadchodzi. Lubię to. <laughs> Lubię to. <laughs> Chodzę. Dobra, no to może w, w tak zwanej y, międzyczasie może jakieś inne przykłady. Może seria GTA i mhm. gry, różne gry, bo już jest spory odręb czasu, ale są w tym samym mieście i w tym samym, powiedzmy w tej samej pastiżu y, miasta mhm. i. Poznajemy, wiemy, wiemy yy, znamy stacje radiowe, które są wymyślone i jednak jest to coś, co łączy, coś, co łączy te wszystkie części. W ogóle to ma miasto gap, prawda? wizerunki miast jako też przestrzeni zapośredniczonej tutaj hmm. w Assassin's Creed w jakimś tam London Hellfire czy, no to jest jakby bardzo popularne, że, że te z jednej strony mamy rzeczywiste miasto, z drugiej strony jakieś wyobrażenie kulturowe i tak jak mamy prawda, w serii GTA jakieś tam wyobrażenie Miami nie? Hmm. no ale w ogóle takiej takie popkultury pop i, i stylu bycia amerykańskiego, bo są na przykład yy, sklepy, które się tam pojawiają, czy, czy jakieś fast-foody typowo. Bo ja Jan... Tak, tak. <śmiech> <śmiech> tak. I to Jan Bogos właśnie e, analizował GTA pod kątem chociażby no, tak. tych fast-foodów, które się pojawiają. Tam, że właściwie no, tak. że gangsterzy, którzy występują w grze no to nie dość, że się prowadzą tak niemoralnie, to jeszcze się źle odżywiają. No, ja, <śmiech> bo, bo, bo, bo, bo w grze możemy spotkać tylko i wyłącznie jakieś, jakieś fast-foody, nie wiem, sklepy z pączkami, pizzerie, takie z tłustą pizzą jeszcze może jakieś pomysły? Może to wolna gra jak się też z może faktycznie są to różne historie, różne te światy, ale jednak one mają jakieś tam wspólne, choćby jak jest świat To się właśnie trafiają się ety, trafiają się smoki, trafiają się kasnoludy jest jakiś zawsze wspólny element między tymi, między tymi, między tymi dra, mi się pojawia zawsze czyli znaczy, niestety jest tak, że można kategoryzować już tymi wspólnymi elementami bo mamy praktycznie tylko gry fantazy, albo post apokoliptyczne, albo science fiction typowo i to już się bardzo zamyka, prawda? Ale mam czyli... takie stare gry RPG, które były w jednym kanonie Advanced, Dun Advanced Dungeons and Dragons mm -hmm. Icewind, The Bardo's Gate, mm -hmm. Clanscape Torment, mimo że to jednak był Clanscape Wszystkie były w tym samym uniwersum, można powiedzieć czy, czy gry ze Star Wars które są też w uniwersum Star Wars A ja Sam się zastanawiam, ten... czy z tego nie wyłamują się Gry przygodowe, bo one wprawdzie odwołują się często do jakiejś rzeczywistości, ale mm. rozwiązania, które tam są stosowane, żeby rozwiązać dany problem, w ogóle nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. z kosmosu, na przykład, tak? Czyli to, to, to, co najbardziej, nie wiem, zrobienie e, linii do wydostania się z toalety, z papieru toalet, Ja tak? pamiętam w najnowszym Broken Swordzie w twórce e, problem rozwiązywało się. W, e, generalnie można było chodzić po recepcji danego hotelu i szukać wszystkiego i było się kilkanaście razy upominanym przez recepcjonistę podczas gdy w rzeczywistości już dawno by została wezwana policja tak mm -hmm. to, Albo w tajemnicy statuetki, żeby wydostać się z, żeby dostać się <grym> z tego pomieszczenia, trzeba było pójść ścianę okay, no skoro pojawił się już tutaj wątek fantazy no to w, nie, nie można byłoby tu przejść chyba do RPG i do kolejnej przestrzeni wskazanej przez Jenkinsa, czyli do y, przestrzeni, w której narracja się odgrywa. I Tutaj jak gdyby już bardziej jesteśmy nastawieni na to, że to graż w jakiś sposób nam pomoże stworzyć tą narrację, czyli mamy jakąś postać mamy się wcielić w tę postać i to właśnie najczęściej w, w grach typu RPG my decydujemy jakie linie dialogowe zostaną wybrane, dokąd się udamy, decydujemy o kolejności podejmowanych zadań. I w, tutaj wydaje mi się, że takim ciekawym y, aspektem jest to właśnie, w jaki sposób gracz rzeczywiście ma realny wpływ na to, co się w grze dzieje, w jej świecie. I w, y, wydaje mi się, że ta narracja odgrywana przez gracza jest chyba takim przykładem narracji, w której mamy największy wpływ na to. Zgodzilibyście się? Czy nie? Myślę, że w ogóle trzeba sobie zadać pytanie, na ile gracz odgrywa rolę, a na ile jest użytkownikiem tekstu. To są takie pojęcia, wzięte z niczego, ale nie jak filozofa, tylko batecznik współczesnego. Mm -hmm. e, tak, ponieważ nie. Czy mamy tak naprawdę do czynienia z odgrywaniem roli. E, w ogóle na poziomie gier, no bo no, nie dostajemy scenariusza, prawda, i tam nie rozważamy jak scenę dialogową rozegrać. W sytuacji RPG-ów oczywiście no, to się wydaje bardziej adekwatne, ale no, też kwestia tych, te, tego odgrywania roli no, to jest dość złożone. Tak? Zazwyczaj przedstawia się to na zasadzie jakiegoś kontinuum, tak? że mamy rzeczywiście jakieś takie duże zaangażowanie w rolę, które tak naprawdę wydaje mi się, że w grach RPG nie występuje, ale bardziej w takich tradycyjnych rpg -ach. Eee, a na jakimś, na, na drugim e, biegunie tego kontinuum byłyby e, gry, w których postacią, no nie? I RPGi są gdzieś mimo wszystko, wydaje mi się, w środku e, i bardziej, wydaje mi się, niż odgrywamy rolę, tak naprawdę jesteśmy użytkownikiem tekstu, ponieważ, no, możemy jednak patrzeć na e, naszą relację wobec fabuły z wielu perspektyw tak naprawdę no nie? i to jest bardziej, bardziej, złożony, bardziej złożony proces wydaje mi się, no, chociażby sam fakt, że jesteśmy z, w trzecioosobowej perspektywie najczęściej, no nie? Zresztą to, to też jest takie pytanie, czy to nie wynika prostu z konwencji filmowej i tak naprawdę nie jest tam najłatwiej się wcielić w postać, kiedy mamy trzecioosobową perspektywę. No dobrze, ale z drugiej strony jakby ta kwestia, że nie wiem, możemy wpływać w jakiś sposób na wygląd tej postaci, na cechy charakteru, które na początku wybieramy. Czy to nie jest jak gdyby wchodzenie w rolę, nie wiem, tak, tak jak rozmawialiśmy o tym dwa tygodnie temu, że jakby podejmujemy te decyzje, które byłyby najbliżej byłyby najbardziej zbliżone do tych decyzji, które my byśmy podjęli w takiej sytuacji. Czy to nie to, jest. Czyli badania pokazują, że to nie do końca tak jest, nie? Mhm. To wszyscy wszyscy postaciami, dostać, jak najbardziej przypominają się nas, czy, czy, czy, czy, czy, czy jesteśmy bardzo konsekwentni w tych decyzjach, które podejmujemy. No nie było taka pewność. Było jakieś fajne porównanie graczy i ich awa awatarów w Second Life, i tam się w ogóle nic nie zgadzało. Nie było żadnego podobieństwa. Czy znaczy no, to jest grą, czy bardzo silnie? Chciałem nawiązać do tego, tej narracji i tworzenia samemu historii grza. Bardzo fajny przykład jest Minecraft, w którym jak miałem do czynienia z tym, grając z ludźmi. Każdy grał sobie samemu, nie? nie graliśmy wspólnie, tylko każdy robił sobie w ten trybie sobie swój domek, odgrywał to swoją przygodę. I można było się spotkać z, każdym, z inną osobą, która gra, grała tę grę i potrafiliśmy przez powiedzmy półtorej godziny opowiadać sobie, co nam się przydarzyło, co zrobiliśmy, jak zbudowaliśmy naszą bazę, tak? Co nam... No konkretne rzeczy Tak, Złożymy swoją przestrzeń, a potem idziemy do kolegi, ją opowiadamy, i on przychodzi do nas, i na pokazujemy, co nam się wydarzyło. Tak? I to było wtedy bardzo tak, duże to, historii samymi. Do Minecrafta, jeszcze my, wydaje mi się, że wrócimy yy, dzisiaj, omawiając inny przykład tej przestrzeni. Yy, no to rzeczywiście, być może stąd tak, yy, taki przykład. Mimo, że to jest gra, którą wiele osób uważa, że odchodzi od nie Rpekie. Mass Effect to jest gra, w której naprawdę nasze, nasze akcje mogą, naprawdę, <grywanie> mogą zmienić e, wymienić nasze otoczenie Nasze akcje e, mogą decydować, czy dana rasa będzie, czy będzie dany bohater w następnej grze czy jeszcze w następnej grze, to jest spora, spora ingerencja w świat Nie przypominam sobie innej gry, w której tak Mieliśmy taki protokół. No nie każda postać mogła przeruszyć lub zginąć. Potem wszystkich postaw udało się wyeliminować, nie zabijając. Jeżeli tak. się, to, się wytrawiać, wytrawiać. To, to Z drugiej strony, może się wydawać, że ta kategoria w narracji odgrywanej jest, jest trochę problematyczna. E, no to może w takim razie przejść do kolejnej, czyli do tej narracji wbudowanej. Takiej narracji, która ukrywa jakby pod elementami świata przedstawionego zasady gry. Czyli to, że my musimy rozwiązać jakąś zagadkę. Tutaj wydaje mi się, że najlepszym przykładem e, byłby Half-Life 2, w którym wszystkie zagadki, e, jakby polegające na tym, że gra ma jakąś mechanikę, jakieś zasady, reguły, które musimy, musimy zgadnąć, tak? Jak, jak to. Jak to e, rozwiązać są ukryte pod elementami świata przedstawionego i to, że musimy wykonać jakąś nie wiem, tam dźwignię, czy coś ściągnąć jakoś tak, jest to uzasadnione narracją, tak? Czyli musimy zbudować jakąś, nie wiem, jakiś most, bo musimy uciec, a nie jest to po prostu tylko i wyłącznie zadanie związane z, z, z mechaniką. I, I czy to nie jest właśnie taki... Znaczy mi się, że też narracje wbudowane chyba najbardziej pasują do narracji linearnej. Mimo wszystko, że mamy jakieś tutaj potrzebę Yy, dążenia naprzód i, i nic, nic nas nie może zatrzymać yy, na drodze jakieś tam przeszkody i musimy je pokonać, bo to wynika z tego naszego zadania. Jakieś inne przykłady, że przychodzą nam na głowę, i za cisza płacisz. Jest które tytuł, w wykonanie zagadki to jest element historii, tak? Nie. Dead Space a ostatnio grają w którym właściwie każde wykonanie jakiś przekładni, czy coś otwiera nam drogę dalej, czy, czy zamyka jakiemuś przeciwnikowi, jest element fabuły, który popycha coś do przodu, tak? Więc to jest no, naturalny motyw. Ja też pomyślałem o mieście Rapture w Bioshock, w którym zdobywając nowe umiejętności odbier, od, odkrywaliśmy nowe elementy, nowe przejścia. Ale to już jest stary motyw. To jest wcześniej, często używane w grach Zelda, często było używane w Metroidzie czy ktoś jeszcze pamięta? Ale co do Rapcza chciałbym wrócić, bo to jest piękny przykład y, tworzenia narracji za pomocą przestrzeni. Y, tam y, lwia część y, może nie fabuły, ale takiego nastroju, to jest właśnie to miasto, w którym przebywamy. Bez tego miasta Rapcze Bajoszok nie byłby Bajoszokiem. Tak, tam poruszasz się po jakiejś przestrzeni i oglądasz na przykład teatr. Yy, Przeglądasz wszystkie obrazki, jakie tam się pojawiają, Chyba, jakieś teksty. to samo ja no, no. Mam jeszcze spostrzeżenie na ten temat. Zastanawiam się, co jest ważniejsze w takich w taki wypadkach. Zagadka steruje praktycznie gameplayem. Co jest czy zagadka, czy właśnie mechanika gry steruje gameplayem, no. Że coś jest zablokowane, bo nie mogę się wspinać. Poznam umiejętność wspinać ja się i dopiero będę mm. umiał. To myślę, że w tym momencie fabuła jest tworzona na potrzeby mechaniki gry. Ona jest yy, zwykle generowana po to, żeby usprawiedliwić to, że yy, gracz nie mógł tam się dostać a teraz będzie Plasyczny przykład A co, to, co, ja jeszcze... to siła, co tak, tak, tak Tak, Ja jeszcze mam przykład gry Kal, w którą roczne zakątki ziemi. Mhm. Yy, wspaniała gra przygodowa, detektywistyczna i tam większość zagadek doprowadzała do e, zebrania nowych informacji o fabule, do pchnięcia na tej nawracji do przodu No tak, no ale z racji tego, że tam jest dużo elementów y, y, y, czysto przygodowych, no to że rzeczywiście muszą się pojawiać te, y, te elementy Jeszcze jakieś może uwagi, propozycje? Ja z niezłym przykładem takiej gry, w której, która opowiada y, historię otoczenia to do tego stopnia, że w odróżnieniu od Bioshocka, oczywiście ja się, się zgadzam, że to jest dobry przykład, niemniej w Bioshocku e, twórcy mieli również poczucie, że, że należałoby przy okazji opowiedzieć obok tego historię tradycyjnymi metodami, dlatego są te audiologii i, i tak dalej. Podczas gdy gra, w której nie ma żadnego odpowiednika audiologów, a opowiada historię tylko przestrzeni, no to jest e, Dark Souls. Tam się chodzi po świecie, i to nie jest, to nie jest hack and slash. Tak naprawdę ten świat, ja i większość graczy, z którymi rozmawiałem, czy nie chyba i wszyscy, poczucie, że są w świecie, który ma niezwykle bogatą historię, przeszłość I, i ta teraźniejszość też jest tajemnicza, ale odkrywanie, co tam właściwie w tym świecie zaszło, właściwie odbywa się z takich zupełnie zaskakujących rzeczy, jak opis przedmiotów albo, to, albo sam ogląd otoczenia i trzeba właściwie dedukować te rzeczy. i nie ma jakiegoś oczywistego potwierdzenia, że mamy rację, że tak to zrozumieliśmy, nie ma nie wiem, potem scenki przelotnikowej, w której jest to wszystko wypowiedziane, myślimy sobie tak, rzeczywiście tak podejrzewaliśmy. Nie, to trzeba zbierać z tych ochłapów i ułożyć sobie samemu i liczyć, że ma się akurat historię zgodną z rzeczywistością. A to Myślę, że możemy napisać całą broszurę turystyczną dla biura turystycznego w grach, w których historia, <laughs> który, no może historia, w otoczenie gra Główne w krzywce. Nie zapomniałem, że niektórzy to już zrobili. Wzork 2. Tak? Wzork 2 w pudełku jest broszura udająca taką właśnie Zapraszamy. typową broszurkę przez biuro turystyczne wydano, to dokładnie opisuje to co tam spotkamy. Pierwsze tam to było przychodzi Pandora z Borderlands albo Hexville z Gravity Rush. No, niestety bez nie jest zbyt popularna, więc pewnie mało słuchało. to jest pięknie przedstawione miasto Czyli właściwie mówimy teraz o imersji, tak? o doświadczeniu tekstu jako świata nie? bo tu nie chodzi o jakąś kwestię taką technologiczną że ta przestrzeń jest jakoś super wydenerowana po imercji, jakby że w tego, co, co się powszechnie pisze w gazetach nie jest związana z jakąś nową lepszą grafiką, czy, czy większą interakcją przestrzeni, ale właśnie chodzi o to doświadczenie. Starczy Zorki przywołaś tak. to już widać. To że... tak jest w ogóle cała taka bardzo zabawna seria napisy PC Gamerza, artykułów, gdzie mamy jakby Mass Effect w formie text adventure A, tak, e, to, z ciekawe. Right, ale right, right, to jest tak, seria zrobione? są zrobione, Czy tylko tak sobie nie, wyobrażałem, nie, jak to... Tak to wyglądało, okej, okej, no bo ta powiedzmy ten, ta scena interactive fiction jest tak nie bogata, że właściwie można by sobie wyobrazić, że ktoś to serio zrobił skoro ludzie robią demake gry w 8 i 16 bitach to czemu by nie pójść na całość i zrobić taką tekstówkę no to jeszcze to tego co mówił no. Marek czyli w, jakby tego, że pewne umiejętności w postaci na przykład które się pojawiają które wynikają czysto z mechaniki, tak, że możemy wyżej skoczyć, albo są dedykowane fabułom, no to wydajemy się takim oczywistym przykładem na to jest pierwszy Batman Arkham Asylum. W którym właściwie moment, w którym my dostajemy jakąś dodatkową umiejętność czy jakiś dodatkowy gadżet Batmana wynika z tego, że Batman musi teraz w danym momencie się gdzieś dostać coś wykonać i, i wcześniej tego nie było, akurat w tym konkretnym momencie musi się to pojawić. I przeciwnie, często jest taki mm -hmm. zabieg stosowany w Zeldach i w Batmanie też, jeśli dobrze pamiętam z raz przynajmniej, że kiedy dostajemy jakąś nową funkcję i ona w zasadzie jest jakby nadprogramowanie, co. znaczy na razie dostaliśmy się do tego miejsca swobodnie, możemy z niego swobodnie wyjść, to wtedy specjalnie w fabule pojawia się jakieś zdarzenie które uniemożliwia na przykład wyjście z, z pomieszczenia normalnymi metodami i musimy użyć tej nowej funkcji. De facto taki, fabuła staje się tak naprawdę takim ukrytym tutorialem, a, a jest to zdarzenie fabularne. kiedy jakoś tam mające istotne dalsze reperkusje, na przykład jakiś wybuch albo coś takiego. Znaczy taki zabieg jest stosowany regularnie, bo to jest upewnienie się, yy... znaczy twórcy w ten sposób chcą się upewnić, że gracz. Na pewno nauczy Oczywiście. się, że tak, tak, nauczy to się to by... wykonywać nową, usługiwać tą zdolność. Jasne. Tylko mówię, że tutaj odnoszę się do tego głosu, że to czasami po prostu no, ewidentnie determinuje fabułę, po prostu to jest determinacja fabuły procesów. Można się zastanowić w kategoriach estetycznych, na ile to jest, prawda, waloryzowane pozytywnie, czyli jeżeli wszystkie elementy są tak maksymalnie funkcjonalizowane, czy to znaczy o tym, że ten tekst jest tak doskonały, prawda? bo jest tak dobrze hmm. ustrukturyzowany, czy, czy może Przeciwne ostatnio. ci raczej na plus. To wszystko powinno być iluzją, to nigdy nie powinno być dostrzeżone przez gracza. Tak, myślę, że. Tak, ja się z tym zgadzam. Ja jestem zgadzam. Na przykład tak było w serii GTA, gdzie były misja z helikopterem. które ewidentnie miały nauczyć gracza kochane z helikoptera, ale tak się nie było z nasła w danym miejscu że nie odczuwało się tego jako tutoriala. Zatem one często były daleko w skórze. to nie był początek gry, one występowały w połowie gry. Więc czemu gracz kończąc grę wiedział o wszystkie funkcjonalności, jakie istnieją, mógł dalej się w niej bawić, ale jednocześnie nie miał takiego poczucia, że było do czegoś to samo było z plecakiem nadającym w samym razie. To było głupie <grymne> <grymne> to, to, że to się pojawiło w czasie, to było też uzasadnione faktem, że z czasem dopiero odblokowałaś sobie całą następną mapę i dopiero wtedy mogłeś da, do, porządnie korzystać z tych z To, z to, z to było to uzasadnione pod skątem funkcjonalności To, to przychodzi mi naszą ostatnią no. dyskusję o Tomb właśnie funkcjonalizowanej przestrzeni, że jeżeli szczególnie, bo ja mam taką misję, że do 5 maja chcę zagrać we wszystkie części. I jeżeli chodzi szczególnie o te pierwsze trzy, no to rzeczywiście mm, z jednej strony musi się wydawać, że ta przestrzeń w będzie, że jest bardzo pusta, a z drugiej strony jeżeli mamy um, ją um, ukształtowaną um, określony sposób, czyli pan 90 stopni, to wiemy, że to jest tutaj jakieś wyzwanie. No, ale czy, czy to jest jakoś przejrzyste, czy... no. Ja pamiętam, że mnie to bardzo bawiło w tych pierwszych częściach, ze względu na to, że ja grając w nie właściwie nie miałem doświadczenia za dużego z w gry e, trójwymiarowe, no bo grałem powiedzmy w tym czasie, gdy one wychodziły, to był jeden z pierwszych grów no, tak. I e, to było bardzo pomocne. Ale potem zaczęło się robić z tym, ten, znaczy pojawił się ten problem jakby zanikania iluzji, która jest potrzebna. I uważam, że nie najgorzej wybrnął z tego, o, to zobaczysz przed 5 kwietniach, e, e, nie najgorzej wybrnął z tego Underworld, czyli ostatnia część. Tam jest rzeczywiście, e, ponieważ już powiedzmy ta... Cała struktura przestrzeni jest dość złożona, to nie mogą sobie pozwolić na coś takiego jak taki kąty 90 stopni to by od razu raziło uderzało w oczy jako prymitywny fragment do obrazu. I musieli poradzić sobie, a jednocześnie nie chcieli pójść w tę stronę, w którą poszli w legend czyli bardzo uprościć świata, tak żeby gracz doskonale znał ścieżki. Chcieli po prostu zrobić starego Tomb Raidera, w którym mamy dużą przestrzeń i gracz musi sam wymyśleć, jak ją przejść. Ale jednocześnie nie pogubi i zastosowali taką metodę dosyć czytelnych. Jakichś znaków, które też często są w innych grach. Tutaj, tu, tutaj, na przykład, taki czerwony kwiatek, jakiś bardzo y, ładny, i on zwraca naszą uwagę. Albo tam, na przykład, ptak siądzie, e, ale nie jest to zrobione w sposób mechaniczny. Czyli to nie jest tak, że wiemy że od pewnego momentu, odkrywamy, że tam, gdzie siada papuga, to tam mam być, nie? E, więc e, albo, albo nie jest. Więc to jest to zrobione to jest dość subtelnie. W, w, w, w, wydaje mi się, że to w odróżnieniu od chociażby Uncharted 3, który trochę przegiął z tym. To po prostu robił, stosując taką metodę, że wszystkie wspinalne miejsca były po prostu czerwone. Nie, nie świeciły, nie były podświetlane. Znaczy, to nie był taki metaznacznik, który był jakby, jak, To nie był interfejs, tylko to był element świata. Niemniej on był, zawsze był wyraźnie pociągnięty jakąś taką czerwoną farbą, i tam przekroczono granicę taką, że to nie był jakby jeszcze to nie był interfejs, ale już. Ja przynajmniej od razu widziałem, że tutaj e, no realizm ucierpiał. Trudno mi było uwierzyć, że nagle w tych miejscach z jakiegoś tam powodu dziwnego w tym miejscu są takie czerwone krawędzie, więc to y -y -y. był pro. problem. Bardzo podobny patent był wykorzystany w Mirror Edge. Gdzie, tak. Tylko, że tam to działało idealnie, ponieważ cały ten świat był po prostu... Tam jest świat tak specyficzny, tak sterylny, że, strasznie. Tak, I że ja, to, że nie, nie martwię się tym, że tu realizm byłby. Hmm. Bo ja tam w ogóle nie, nie myślałem hmm. o tym jako o realizmie. Znaczy ten świat wyglądał... Może... Bo to było też uzasadnione, jakoś tam z rokiem Sprintera. Tam tak. to wyłączyć tak. I, i biegałeś na, pośle... na ślepo. Nie? No tak, ale nawet. Ale była zbyt szybka gra, żeby rozglądać się w tej grze. Tam, co chwili byliśmy w ruchu i byliśmy, musieliśmy szybko w ułamku sekundy znaleźć miejsce naszego dalszego biegu. No, do no tak, tak, tylko że właśnie chodzi o to, że te czerwone elementy świata, które były jakby naszymi takimi yy, wskazówkami, w którym kierunku powinniśmy biec, które drzwi, powinni, drzwi powinniśmy skoczyć, to wyglądało bardzo naturalnie we pozorom. To nie było nie sprawiało. To tam, jakiejś... Nie był ten interfejs po prostu. Dokładnie taka implikowana ścieżka to jest kwestia, która pojawia się od początku nawet w wzorkach, prawda, kiedy tam nami coś się pojawi, prawda, z nami zakrętem, to mamy, że to są jakieś tajemnicze drzwi, prawda, i hmm, no, żeby się z tego ustalenia tajemniczych, to na pewno tak, <grymizney> rację, to jest to. Jest to. to jest A czy też to. macie tak jak ja, gdzie macie dwie ścieżki na mapie, i zawsze idziecie w tą ścieżkę, która wydaje mi się, że jest zła, tylko po to, żeby odkryć tą mapę w całości Co? jeszcze znaleźć tam powera? Tak. No to <grymizney> więc sądzy, to nie jest zła ścieżką. Czyli jesteśmy wszyscy eksploratorami, jeżeli chodzi o tych Tak, że eksploracja nas najbardziej interesuje. Żeby cały tak, to w moim przypadku zdecydowanie tak. A ale... czy znaczy, właśnie kontekst roz, rozpoczęcia tych, tych wątków o tych typach e, przestrzeni, które mogą opowiadać, właśnie Jenkins o, stwierdzał, że, że gry umożliwiają e, właśnie eksplorację przestrzeni. I to jest, to jest właśnie to, co nas jakby podczas rozgrywki najbardziej interesuje. Że To jest takie jakby trochę za, e, za pośredniczenie tych doświadczeń, które chłopcy przykładowo mają podczas zabawy, tak? że, oni wiedzą na przykład jak daleko mogą odejść od domu I stopniowo przechodzą to coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej I nie wiem, można byłoby tu padać banalny przykład jak Mario, tak? Który jest podzielony na poziomy i teraz sprawdzimy chłopczyku, dokąd możesz Lub dziewczynko, tak, no ja właśnie podaje, podaje przykład chłopców, którzy jakby muszą... Okej, okay, dobra, ale już pomijając tutaj jakby te kwestie, więc zobaczymy po bądź dziewczynko, dziewczynkowość po chłopczyku, jak daleko jesteś w stanie dojść tutaj od tego poziomu do, do, do kolejnego poziomu. I to się chyba wydaje kluczowe, tak, że gry jakby no, zmuszają nas do tej eksploracji. to już to, to jest sama ciekawość tu, wygrywa Trzeba, wydaje mi się tutaj trochę kwalifikacje dodać, że nie dla każdego to jest najważniejsze po prostu, nie? Tak jak mówiliśmy w zależy od typu gracza, ja, ja w sobie znalazłem, tę cechę, pamiętam, w, może w dosyć zaskakującym gatunku, jak na eksplorację, na w strategiach. Otóż pamiętam, grałem z jakimś zainteresowaniem w RTS i nie pamiętam, który to RTS był, ale w którym z tych RTS, no teraz ja niestety przypomnę, nie przypomnę, w którym z tych RTS-ów nowością było to, że nie było już zakrytej mapy, nie? że mapy już, że nie, nie, nie chodzi o były wojny, tylko chodzi o te, ten pierwszy etap, który w tych starych ETS-ach, takich jak to Conquer czy Warcraft, gracz zaczyna od całkowicie czarnej mapy z niewielkim, no, odkrytym kawałkiem. I teraz e, oprócz wygranej trzeba, trzeba wykonać, znaleźć mapę. I teraz, w, w którymś późniejszym etapie ie pojawiła się taka sytuacja, w której była wprawdzie mławej. Nie wiedziałem, gdzie są jednostki, ale teren był całkow całkowicie odkryty od początku. Ja miałem poczucie, wiesz, po co? Aha, ja mam takie absolutnie silne wrażenie, że odebrali mi najfajniejszą zabawę, że to ja chciałem odkryć sam tę mapę, to się o to chodziło. Wygrana była tylko dodatkiem. Na zasadzie, że trzeba wygrać, no dobra, żeby dalej iść. Ale ta zabawa odkrywa te mapy, była najfajniejsza. Wszyscy mówię, to jest kwalifikacja, ale wtedy jakby uświadomiłem sobie, że to jest chyba najważniejszy powód dla tego, który w tym. Czyli jednak ja wszystko tak. Nie, no ja wiesz, że do jest. mnie to pasuje jest. idealnie, tylko że hmm. domyślam się, że. Inni graczy, dla innych graczy to będzie aspekt na przykład drugorzędny albo i trzeciorzędny Znaczy o tyle ta eksploracja rzeczywiście w tak jest konieczna, no bo to no sobie pomyśleć, żeby gra istniała bez gracza, nie? a gracz jest właśnie tym elementem, który ją eksploruje Ale taka klasyczna gra, logiczna na przykład, no. w której mamy powiedzmy wszystko odkryte i Twoim zadaniem jest wynaleźć jakiś schemat wygrania na przykład. To, dla mnie ten element eksploracyjny tam jest specjum metaforycznie, że eksploracja w poszukiwaniu powiedzmy schematu No tak, tak, Więc... na innym Nawet w kloicznych możemy dać eksplorację. Ma No tak no, tam jest, oczywiście ja tak, ja Tylko, że to jest jednak y, fuzja dwóch To jest taki wyjątek. No dobra, okej, okay. trochę już po, po, pogadaliśmy sobie o tej narracji zbudowanej która moim zdaniem jest chyba... Naj, najciekawszym przykładem, bo łączy i narracji w, w taki przystępny sposób, gdzie się to tak za bardzo po oczach nie bije. No i teraz przejdźmy może do clue na, na naszej dzisiejszej dyskusji, czyli do narracji wyłaniającej się bądź też emergentnej, która, szczerze mówiąc, nie tylko mnie, ale też też kilku których których przeczytałem, czytałem, sprawia trochę problemu w momencie, kiedy się Chcę to zdefiniować. Może teraz spróbujmy jakoś wspólnie sobie wytłumaczyć, jeżeli ktoś spotkał się z tym terminem, mniej więcej kojarzy o co chodzi, co to jest ta narracja emergentna? Jak, jak wy to rozumiecie? Narracja wyłaniająca się. My musisz zacząć, wiesz, Muszę tak, zacząć, tak, ja mimo wszystko. Um, Okej, okay, no to wracając, jeszcze raz będzie ten Jenkins i będzie Bożej Augustynek. Najpierw Jenkins. Jenkins rozumie narrację wyłaniającą się jako taką, która polega na tym, że gracz przeniesiony do jakiegoś środowiska jest w stanie wytwarzać historię w tym środowisku samodzielnie. Czyli dajemy mu jakieś narzędzia, a on już sobie z tym radę jakoś daje. Natomiast Błażej Augustynek zaznacza potrzebę takiego rozróżnienia pomiędzy narracją emergentną a player genera generated content, czyli Mamy różnicę pomiędzy narracją emergentną a tym, co gracz jest w stanie sam wytworzyć podczas gry. I on rozumie to samo wytwarzanie gracza podczas gry, jako na przykład realizację maszyni, czy machinin. No tak, to się tak. Powinno być. Czyli mamy jakieś środowisko gry i w ramach tego tworzymy sobie jakąś historię. Bo I wydaje mi się, że tworząc e, taką. E, e, Maszynimę? czy Maszynimę? nie wiem, ktoś jak to się czyta, Maszynimę. Czy Maszynimę. to ja nie gram w żadną grę, tylko używam gry jako po prostu do robienia filmu. Tak mhm. Więc to w ogóle w życiu mi nie przeszło, powiedzieć, że, że właśnie grałem w grę, kiedy robiłem Maszynimę. To, że z gry jak z narzędzia do robienia mhm. czegoś innego, do opowiadania historii, do po metodą, metodą filmową. Także tak samo jak Korzystając z tego rozróżnienia, to mi się wydaje zasadne. Znaczy, na pewno nie nazwałbym tworzenia nowych rzeczy w grze, na przykład nowego poziomu mhm. dla reakcji emergentów w życiu. Ale znów to dlatego, że w ogóle to nie jest granie dla mnie. Kiedy ja przełączam sobie Little Big, Big Planet opcję na edytor, to właśnie przestałem grać w tę grę. Zacząłem pracować w edytorze. Pracuję z programem użytkowym do tworzenia poziomu. Okej, okay, dobra, ale zanim przejdziemy dalej. To jeszcze chciałbym tutaj właśnie zacytować ten, ten fragment, bo wydaje mi się, że, że on pozwala też jakby zrozumieć to, um, tą terminologię Augustynka, czyli on pisze w taki sposób. Narracja emergentna powstaje bowiem tylko w pierwszym przypadku, czyli z minimalnym udziałem użytkownika. Historia w pewien sposób sama się buduje na podstawie danych wejściowych podanych przez użytkownika lub autora. Z drugiej strony mamy narrację budowaną przez odbiorcę, która w gruncie rzeczy traktuje grę jako pustą kartkę, gdzie zapisuje on swoją historię. Czyli tak jak tu wspomniałeś o Little Big Planet, czyli tworzenie Kolejnego poziomu wity Bigbanek, który później może być albo rozegrany przeze mnie, albo przez się osobę, która ściągnie sobie ten poziom. Byłoby w tym przypadku taką pustą kartką, że my coś tworzymy, Ale... to nie jest narracja emergentna. Ale te A, poziomy jest są jest odcięte narracja. od siebie, to nie mamy w tym momencie żadnej narracji, bo to są jedynie poziomy, które nie mają nic wspólnego ze sobą. Tak naprawdę. To wtedy... Tutaj bardziej bym myślał o Minecraftie, gdzie mamy jeden świat no, który jest Tak, generator narracji emergentnej Jest tak, jest, tak, jest <śmiech> też <mniej> mierzył. <śmiech> ma... <śmiech> <śmiech> Może w ogóle, to jest tak, że Wydaje mi się, że to, to spróbujmy to rozpakować w taki sposób. Emergentna, w ogóle ten termin emergencja oznacza, coś jest emergentne, jakaś cecha jest emergentna. Wtedy, kiedy je, jak mamy zbiór jakiś cech i teraz pojawia się w tym zbiorze nowa cecha, która nie jest zdeterminowana tymi poprzednimi, czyli one jej nie generują w taki sposób algorytmiczny że poznając wszystkie te cechy ze zbioru, powiecie, a więc wynikać będzie z tego to. Cecha emergentna to jest nowa cecha, która pojawiła się w jakimś systemie, której, to jest najważniejsze, nie możemy przewidzieć za po, dzięki po prostu obserwacji mechanizmu, który na przykład stworzyliśmy. To jest o tyle ważne, że jak pogadacie z kimkolwiek o grach i powiecie, że tutaj, nie z kimkolwiek, z kimkolwiek nie grającym o grach, to, to, macie dużą szansę na, na to, że natknięcie się na taki zarzut, że kiedy powiecie, że gry to dają pewną tam wolność, dają duże możliwości przejścia historii, to ktoś ma powie, no ale przecież to wszystko jest zaprogramowane. No i wtedy, no tak, mamy możliwość powiedzenia tak, ale załóżmy, że powiemy sobie, jest wiele różnych ga gałęzi, którymi możemy pójść, no to wtedy ta osoba dalej powie, no dobra, ale każda z tych gałęzi jest przewidziana przez ty. I teraz ta narracja emergentna polega na tym, że pojawiają się gałęzie nieprzewidziane przez kluc. Czy coś wy moglibyście, gdyby, gdybyście, dajmy na to, usiedli tutaj, gdyby tutaj siedzieli ludzie, którzy zrobili The Walking Dead i byśmy im powiedzieli, że zrobiliśmy to i to, to oni wtedy nam mogliby dopowiedzieć, aha, no więc poszcicie tą ścieżką, która doprowadziła was do tego i tego i tego. Gdyby tu siedzieli ludzie od Heavy Raina, gdybyśmy powiedzieli, że dokonaliśmy takich a takich wyborów, to oni powiedzieli, aha, no jasno, czyli tak się wam to skończyło. Ale gdyby tu siedzieli ludzie od Minecrafta, gdybyście powiedzieli... Poszedłem to i zrobiłem to, to, to nie mogliby z zaciekawieniem słuchać co wam się zdarzyło, bo oni nie mają pojęcia, nie są w stanie tego stwierdzić. Bo byś... Zaprogramowali tylko warunki wyjściowe, a to jakie tam się pojawią, to jest tak, to nieodliczalne. Czy byście, że jest możliwe zrobienie takiej gry, jak kiedyś robiliśmy sesje rpg w Warhammera czy w Dungeons Dragons, gdzie jest mistrz gry i ja mówiąc co w tym momencie robię, tworzę świat? Czy moje akcje w tym, moje akcje są odbierane na żywo przez twórcę, który tworzy nowy content dla mnie? To jest ciekawy przykład. Wydaje mi się, on jest inny rzeczywiście. Ja bym to już to nie jest ani wtedy emergentna, ani taka zwykła. Plan. Bo tak, planu nie ma, tak, ale też. Nie. Ale też, to jest ciekawy przykład. Nie wiem, co to jest. To jest to, to, ja bym nie wiem, czy strony... powstała taka gra. Wiem, że były próby w Neverwinter Nights. Y jestem co? pewny, że powstała taka gra, bo kiedyś o niej czytałem. E, tylko to za, za mało nie powiem, żebyśmy ją chyba zidentyfikowali, ale wiem, że to była gra przygodowa i że to był jeden z eksperymentów zrobienia y, Indii e, no, w ciągu 5 czy 7 lat i że to był jeden z eksperymentów ze zrobieniem multiplayerowej gry przygodowej. To polegało na tym, że grały w tę grę dwie no, osoby i każda, i każda każdej zmieniała scenariusz. Ja oprócz, tego, oprócz tego, że może grać, to miała jakieś możliwości wpływania na świat, który zmieniał scenariusz tej drugiej osoby. Niestety ja w to nie zagrałem, z jak, nie pamiętam z jakich powodów, czy to mi się nie wpaliło, czy coś takiego, ale nie wymyślam tego. Jest istnieje taki problem. <śmiech> Więc który jakby my reaguje, on my to, trzeba, będzie, trzeba będzie zgooglać. Nie, no ja trzeba, mam... Myślę, że za mało Darek podaje, żeby zgooglać. Chociaż jakbyśmy poszukali multiplayerowe przygodówki, to pewnie nie jest tego aż tak dużo. A było, na, pewno dałoby się, na pewno tak to było zakwalifikowane. Ja mam wrażenie, że to rozdzielenie na tą narrację emergentną i narracja, która wynika już z tworzenia na przykład Machinim trochę jakby ogranicza potencjał, potencjał gry do wytworzenia się w niej historii, która nie wynika bezpośrednio z jej konstrukcji, z jej mechaniki bo ja pamiętam jak rozegrałem jedną taką mapę w Czarcie Ożar Koronny, świetna gra RTS i rozegrałem już całą mapę, pokonałem wszystkich miałem jakieś tam prosper, prosperujące królestwo i w momencie, w którym wygrałem ostatecznie tę wojnę, to moje królestwo było praktycznie zniszczone. Nie miałem zamku, e, większość moich wojsk była martwa, większość moich wieśniaków nawet nie żyła, ale jednak wygrałem i na sam koniec gry dostałem komunikat wyprodukowano krowa, tam były takie komunikaty, które określały to, co się stało, to, co nam się udało zrobić. I ja dostałem, miałem wtedy takie przeczucie, że Oto właśnie zaczyna się tworzyć już po samej grze nowa historia, że jednak się to państwo jakoś odbuduje, bo wyprodukowano krowę, no e, cywilizacja no, przetrwa. No, tak? <grych> cywilizacja przedszcza. To no, no, coś się no w to była już Nie, historia. To, gra się skończyła, więc to była już historia, która wynikała z czegoś więcej niż samej, niż samej gry i z tego jak ona przebiegła. Ale to jest tak, że to, to co ci się zdarzyło, to jest jeszcze jeden rodzaj narracji, który ma pewnie nazwę, ja nie wiem, jak to było. ale nie, to byś mi po prostu, bo tu chodzi o tę narrację, o której już zaczęliśmy mówić, tylko jak to, jest, jak to należy takim jednym hasłem dobrze nazwać, to znaczy o tę, którą buduje w sobie odbiorca. Ona, nie jest, nie, ona jest wygenerowana przez, przez, przez jakieś dane dzieło, ale budowana w odbiorce, czyli ja pewne przeżycia miałem, dopowiedziałem sobie pewne rzeczy, tak dointerpretowałem sobie przedmiot. pewne... Tak, do... I to jest taka pewna opowieść trochę większa niż to, co zobaczyłem w grze, którą ja sobie za pomocą mojego mózgu wykreowałem. A podczas gdy narracja emergentna polega, na no, ewidentnie ten element pewnego chaosu, który jest potrzebny, znaczy raczej chaosu, jest za dużo powiedziane, pewnej nieprzewidywalności. Dlatego właśnie się, dlatego ona się odróżnia i dlatego jest sens na nią wskazywać, że po prostu ludzie mają często, nie wiem, kiedy jadę tramwajem i słyszę, jak dwóch, graczy opowiada sobie z podnieceniem, co im się wydarzyło, że właśnie gdyby grali w typową narracyjną grę i razem w nią grali, to mogliby sobie nawzajem dopowiadać, co dalej się zdarzyło. Ale często jest tak, że jeden opowiada drugiemu, co się wydarzyło i ten drugi z zapałem o tym słucha, bo nie jest w stanie w żaden sposób, mając te same dane, wywnioskować, co było dalej, mimo że grał w tę grę i przeszedł ją do końca. To jest dosyć istotna yy, moim zdaniem cecha. A tutaj z tą ma, maszynimą i tak dalej, to mi się wydaje, że jest pewien jakieś, jakiegoś rodzaju tutaj zamieszanie pojęciowe, bo twórca maszynimy, czy twórca yy, poziomu do Little Big Planet, nie jest podmiotem tej narracji w tym momencie, gdy tworzy. Będzie dopiero, gdy go skończy i sobie zagra. i te, On jest narratorem, to jest inna funkcja. To znaczy, jak sobie zagra, to może mu się wtedy wydarzyć wiele rzeczy. I normalna narracja, i emergentna. Wszystko może mu się wydarzyć. Ale póki tworzy, to w ogóle nie gra i nie jest podmiotem narracji. To jest twórcą. To... Okej, okay. No to w takim razie, kto musi być narratorem, żebyśmy mogli mówić o czymś, że jest to narracja emergentna? System po prostu... Yy. Nie, to właśnie, i, nie. Narracja, to nie moim, zdaniem, moim zdaniem narracja emergentna na tym właśnie polega, że nie ja. ma narratora. Są, są, są brzegowe warunki, które... Yy, i warunki wyjściowe i ten system generuje nam zdarzenia, które nie są przez żadnego świadomego narratora no tam to, to znaczy można w... byłoby wtedy przypisać, tym, tak jak hmm. zacząłem, temu systemowi, no, który tak. jakby tam oblicza sobie systemu, nie da się rozpisać ciągu przyczynowo skutkowego. Aczkolwiek, to, przepraszam Cię, aczkolwiek to jest o tyle, o tyle ryzykowne powiedzieć, że przypisujemy to systemowi, mm -hmm. bo jak powiemy, że to jest, że przypisujemy to systemowi, to, wy, to można, też mógłby yy, nas źle zrozumieć i pomyśleć sobie, że system ma w sobie algorytm, który na przykład analizując daną sytuację, coś takiego jak director w Left 4 Dead, mm -hmm. że analizując daną sytuację, Wie, co zrobić, żeby fabuła, czy znaczy, żeby wydarzenia były yy, takie, a nie inne. To jest w ogóle teraz mi do głowy niezły przypadek. Bo Left 4 Dead to jest przypadek takiej emergentnej narracji, która jest jednakowoż nie, mocno ograniczana przez tego y, dyrektora, czyli ten ten algorytm, który de facto jakby tak naprawdę nie pozwala na zupełnie emergentne zdarzenia, tylko one są jakoś tam przez algorytm właśnie no. krótko mówiąc te, te brzegi, tych warunków brzegowych są znacznie bardziej przesunięte niż Pani Nadal to jest wydaje mi, się, uważam, że to jest narracja emergentna, ale, to, ale już na granicy zwykłej. Nie, chciałam tylko powiedzieć tej przyczynowo, kwestii przyczynowo-skutkowej, to znaczy przyczyna i skutek będą, a na poziomie fabuły, którą my sobie odtwarzamy, na z tych doświadczeń, prawda, narracji meganów. No to, tak, to, tak, jasne, tak tak tworzymy, tak. Tak, ja chciałbym wspomnieć, o, że Portal, może to nie jest, nie tworzymy tam historii, ale mamy takie strzępki, fabuły w samej grze, poprzez pojedyncze poziomy, czy zniszczone, nie, może nie poziomy, ale pomieszczenia, mhm. gdzie sami dopowiadamy sobie, co, co tam mogło tak naprawdę się stać, co jest, w jakim świecie jesteśmy i co się stało. I to w tym momencie grając, my tworzymy swoje historie, dopowiadamy sobie, ja tak miałem. Nie, bo tak jest, tylko że ja uważam, że wtedy odtwarzamy istniejącą historię, lepiej lub gorzej. Podczas kiedy w emergencji mamy do czynienia z tworzeniem się historii. Ja mam poczucie, że to mi się zdarzyło wczoraj wieczorem w tej grze, może już nigdy mi nie zdarzyć, może się nikomu na świecie nie zdarzyło, mogę o tym napisać, nie wiem, notkę na, notkę na swoim blogu, albo na Twitterze, to bardzo krótka notka, ale jak e, jakby był tak dobry, e, treściwy, to tak i to ludzi zaintryguje, nie? podczas gdy w przypadku portalu, e, portala pierwszego, to mam wrażenie że w szczególności pierwszego, bo tam jest rzeczywiście w dwójce mocno podane na to. a w jedynce to rzeczywiście no, jest dokładnie to, o co mówisz, ale ja uważam, że ja wtedy odkrywam, Historię napisano przez twórców. Tak i też. Świetnie zaplanowane. Posługując się tutaj terminologią, jest to narracja wbudowana. Na tak, Zresztą w, przecież... w ogóle we wszystkich Grach Walwa jest to zaznaczone, ja, że, są tak, że mamy, mamy wrażenie, że rzeczywiście wpływamy na to, co się dzieje, ale to tak jak już kiedyś mówiłeś. Czy to ty decydujesz o tym, że idziesz za tą czerwoną tak, deską, tak, czy to tak, tak została, ta deska została tak pokolorowana, żebyś ty wiedział, w którą stronę marzyłeś? W szczególności w Grach Wal, gdy mhm. wiemy z opowieści samych twórców, że ich gry są robione na podstawie bardzo długich i modyfikowane na podstawie bardzo długich testów. E, więc tak naprawdę e, one zaczynają już w pewnym momencie przypominać jakiś taki psychotest niemalże. Przetesto... No bo tak, chodzi o to, że zrobiliśmy grę, którą przetestowaliśmy na tak dużej ilości ludzi, że wiemy, że ten poziom jest napisany tak, że każdy przeciętny człowiek uwagę ma tak skonstruowaną, że zawsze gdy, że zawsze spojrzy tu i pójdzie gdzie tam. Tak, I właśnie to jest dokładnie tak, ja nawet pamiętam, że któryś z tych twórców Valve sobie tak zażartował i to jest niedój żart, że, że Portal 2 w gruncie rzeczy na pewnym poziomie my jesteśmy w, w, w Aperture Science. No bo Valve stworzyło taką, dzięki współpracy z psychologami, dzięki z masą, z, z olbrzymią ilością testerów, stworzyło de facto sztuczne pomieszczenia, które są tak skonstruowane, żeby my, jak ten szczur, przelatując przez nie, przebiegli dokładnie tak, jak on sobie zaplanowali. Więc to jest, w pewnym sensie, dokładnie robimy to, co bohater. Musimy tak przebiegać, bo, bo inaczej tega. nie przejdziemy, nie, nie otworzymy naszego pomieszczenia. Ale, ale tutaj to jest jeszcze. proceduralności. Musimy, tak. ale co więcej, oni mają, ma, mają poczucie z, z badań, że my to najprawdopodobniej zrobimy. Znaczy, Taki w Tylko to jest gdzieś W przodówkach, Nie, tak, to oczywiście, to jest, to jest inny, inny, inny. No. Gdzieś no. że przeciętny gracz to jest dupek, i on sprawi wszystko, zajrzy pod każdy ten i zapisuje grę każdą, znajdzie wszystkie tak. To chyba na na no. Tak mylasz na nas Możliwe. To jest gracz z Gesslinik. No, a właśnie, właśnie jeżeli, jeżeli, jeżeli są właśnie tak, takie zjawiska, że, że, że świat, gry kieruje mnie w tym w sposób przejrzysty w tym kierunku, no to, to jest faktycznie to musi być dużo pracy. Wykonane. A mi teraz przychodzi do głowy w ogóle jeden taki przykład gier, których może faktycznie jest, mamy zapisaną pewnego rodzaju fabułę, mamy zapisane pewnego rodzaju historię, którą każdy może odgrywać, ale i tak y, historię tworzymy sobie, ja samym, mianowicie, gry MMO y, gdzie mamy dany świat mamy, dany, mamy w tym świecie postawionych MP-ów, ci MPC dają nam questy typu idź i przynieść mi trzy skóry z kulika no dokładnie ale no, to wszystko oczywiście jest, jest jakoś tam zaprojektowane jest tam jakaś tam historia świata ale y, to co odróżnia właśnie to od innych Gier FPG to jest to, że jesteśmy w tym świecie z innymi graczami i właśnie ta interakcja z innymi graczami sprawia, że tworzymy, jakby powiedzieć, inną historię. Bo mamy jakieś tu mi słowa uciekło. Znaczy no, tworzymy, gru tworzymy grupę, z tą grupą właśnie yy, plany. idziemy, plany dokładnie, chodzimy na ra yy, razem na rajdę, razem to wami, za każdym razem to będzie inaczej, bo te grupy będą w pewnym sensie inne, każdy z nas będzie miał inne doświadczenie i te doświadczenia będą nam między nami przenikać. Ja już się akurat zastanowię, bo jedną grą w MMO, którą dość długo gramy, to jest World of Warcraft, która tak ma rozpisaną historię i naprawdę są kanoniczne e, wydarzenia, których nie możemy za bardzo zmienić i przy... Przy większych eventach bizarta, ludzie co chwilę dopytują się twórców, a dlaczego ta historia, dlaczego to wydarzenie zdarzyło się wtedy, a nie wtedy? Czyli mamy jednak tą historię rozpisaną odgórnie. Tak, tak, ale chodzi mi o to, że w ten, w ten sposób jak tą historię realizujemy, znaczy to, co się dzieje w trakcie realizowania tej historii, to jest tak naprawdę no, inne doświadczenie. Hmm. To jest, Bo tu czy... Właśnie interakcja z innymi graczami. Tak, to chyba, która jest napisana, tam jest, i ona jest spoko, ale też właśnie cała interakcja z klanem, to, że one się w ogóle tworzą, to już jest historia, tak to, że się to zbiera nie ma taka Tak, to już jest tak. niepełna relacja, już są jakieś relacje między ludźmi i to jest też kolejny gatunek. To jest taki gatunek, w którym dwie osoby mogą rozmawiać o tym, co się działo wczoraj i każdy będzie wysłuchiwał hmm. dokładnie, co się wydarzyło i będzie ciekaw, tak? Hmm. Ale to będzie chyba właściwość każdego sandboxa no i tylko masz, masz interakcję z innym człowiekiem. Żeby. Tak. Ale jak chodzi mi teraz o tą, ee, o tą rozmowę z e, dwóch graczy, Na pewno są temu sprzyjają. Tak. Tak. To znaczy właśnie zwykły e, gry z rozwidloną fabułą, która mimo wszystko jest e, zaplanowana, również do tego sp sp sprzyjają, bo dwie osoby grają są samą grę, ale wybierają różne ścieżki i mogą sobie nawzajem opowiadać. Mówią ale ale bardzo bardzo... czasami twórcy będą wiedzieli, tak. tam, gdzie gra gra. Dlatego tych twórców przywołałem bo mhm. oni powiedzmy w przypadku nawet wielu ścieżek będą wiedzieli. No tak, bo to jest zawsze od ta kategorii kategorię implikowanego, czyli właśnie prawda da. ścieżka ABC, wiecz implikowane ABC Ale czasami są sytuacje, w, w których na przykład no, możemy przejść w 9 minut, y, przechodząc nie w, momencie, nie w te miejsca, które twórcowa chciał, żebyśmy poszli. I... To jest błąd podczas testowania gry. No to jest właśnie pytanie, na ile to jest narracja emergentna? I, i, no dobra, no to może zajmiemy się takimi przykładami, którzy obaj e, autorzy podali, e, znaczy jeden przykład, który obaj podali, czyli gra The Sims, w której e, na początku wprowadzamy jakieś informacje, czyli podajemy tam nie wiem, imię, cechy charakteru naszych, naszych ludków, którymi się będziemy opiekować, a potem ich sobie zostawiamy i widzimy, jak to wygląda. I czy to możemy nazwać narracją emergentną, czy nie? Czy musimy, nie wiem, decydować o to, kiedy oni będą jedli, kiedy będą spali, kiedy pójdą do pracy, do szkoły i tak dalej? Czy możemy to sobie tak zostawić, po prostu obserwować i okej? Okay, wtedy mamy narrację emergentną. Czy w taki sposób możemy to rozumieć? Ja uważam, Czemu? że w SIMS jest narracja emergentna, bo spełniony jest ten warunek, że ilość czynników, które determinują zdarzenie jest tak duża, że że nie ma sensu już mówić o przewidywalności ze strony tego narratora ludzkiego, który jest twórca gry albo tak dalej. Bo, e, owszem, tam oczywiście jest algorytm, który tym zarządza, ale przy pewnej ilości, no słuchajcie, no, naszym światem, w którym tu jesteśmy, też jest algorytm, który zarządza, nazywa się prawa przyrody, tak? I jakoś nie... nie, nie ale mimo wszystko, e, mając ta ilość czynników, które jest w rzeczywistości, nie jesteśmy w stanie przewidywać ich dobrze, bo ta ilość czynników jest za duża. I to jest dokładnie to samo tutaj. Jeżeli mam, nawet jeżeli jest ten algorytm z, yy, gdzieś w tle, to ponieważ ta ilość czynników w Simsach jest tak olbrzymia, to ja nadal mógłbym opowiedzieć komuś, yy, temu twórcy historii o tym, co mi się akurat zdarzyło w Simsach i powiedzmy już nie ze stuprocentową pewnością, że każda historia go tak z, z, zadziwi, ale na pewno znajdziemy takie historie, gdzie oni pomyślą sobie nie sądziłem, że coś takiego może się zdarzyć, choć Dajmy na to, bo nie był przy beta testach, prawda? Albo beta, ale gdyby był przy beta testach, to znaczy, że obszar, to jest coś innego. To nie to, że zna algorytm i wie, co się zdarzy, tylko obszar. Ma duże doświadczenie z tego, co się może zdarzyć, bo oglądał sobie różne, yy, yy, różne przejścia tej gry. Ale yy, krótko więc wydaje mi się, że moglibyśmy go zadziwić tym, co się wydarzyło. Czy możemy uznać, że są jest narzędziem do tworzenia własnych historii? No nie, no to w ogóle... Ten Ale jest, jest nie jest tak jak edytor, gdzie musimy najpierw no stworzyć, a nie zagrać, tylko to jest edytor na żywo, gdzie tworzymy i od razu gramy. Nie, tak właśnie ten element edycji jest, bo jednak to wszystko jest tak zrobione, że, że to. No weźmy, nie edytuję tego mieszkania w normalnym sensie, tylko kupiłem medy. Zobaczcie na zasadzie takiego master of puppets. W ogóle jeżeli tam się go się analizuje z nim, to często podkreśla się m, tą specyfikę odgrywania eoli, to znaczy my nie wcielamy się w tego Sima, jakby przyjemność związana z tą grą wynika z tego, że nie patrzymy jego oczyma, tylko patrzymy na niego. Nie? To jest no, ale to we właśnie... wszystkich grach, które się określają w god game, czyli w których no tak, się tak. wcielamy się, czy to nawet w jakieś to, bóstwo, czy to, czy, czy, czy nie wiem, jakieś nawet nazwany, który po prostu patrzy z góry na to, co się dzieje. I tutaj wydaje mi się, że moglibyśmy tak naprawdę tą kategorię narracji emergentnej zastosować do dowolnej gry, może nie tyle strategicznej, w której się odbywają jakieś walki, bitwy, coś na serio, ale może ekonomicznej. Nie wiem, ja miałem takie wrażenie, że tworzy własną historię tego, co się dzieje, czy z tropiko, Tropico. Przyjmując rolę czy to tego dyktatora, czy też kogoś, kto na niego spogląda z góry, ja decyduję o tym jak losy danej wyspy, na którą się obecnie mam opiekować oczywiście w cudzysłowie opiekować się potoczą czyli czy, czy ja się utrzymam przy władzy, czy moje decyzje wręcz przeciwnie sprawią na to, że nie wiem, wywi wywiozą mnie na taczce Tropico po jest pod względem wyjątkowy, bo tam można wpływać nie tylko na no. historię wyspy ale również na historię społeczności, a nawet na historię jednostki tam, e, tak. Ja e, grałem w tropiku, jak mi się E, znudziła normalna gra i zarządzanie wyspą, to robiłem różne eksperymenty i na przykład doszedłem do tego, że poprzez usuwanie poszczególnych budynków mogę robić coś, co można by nazwać zarządzaniem losem. Mogę doprowadzić do tego, że człowiek będzie mieszkał w, danym, w danej okolicy, będzie pracował w danym, e, w danym miejscu. Mogę tak naprawdę zarządzać całym życiem człowieka od jego początku do końca. A jestem niby tylko dyktatorem na wyspie No, dyktatorem no. To jest pytanie czy tylko, czy aż? Ok, no drugi przykład, który w, podał z kolei Błażej Augustynek, to jest Dwarf Fortress. No i wykorzystując tutaj, że mamy eksperta od, od tego typu e, produkcji, to się zapytam, jak, jak to w końcu jest? Ktoś kojarzy może Dwarf Fortress? Tzn. Może to jest głupie pytanie, skoro spotykamy się w eksperckim gronie, to wszyscy powinni. Nie, znać. Ja nie grałem, ale wiem co to jest. Ma za duży wpływ wejścia. Za duży próg wejścia. Zgadzam się, Dla mnie też no, tylko Są tworzone podręczniki do The gdzie są właśnie pod tytuł podręcznik podręcznika najtrudniejszej gry w historii rzeczywiście poziom złożoności tego świata i, i, i jeszcze szczególnie jeżeli gramy w, w takiej wersji graficznej gdzie mamy kod ASCII, a, a tam poziom uszczegółowienia jest taki, że prawda, każdy minerał tam ma minimalnie różny znaczek, no to rzeczywiście jest bardzo trudne, ale są to nakładki graficzne. Natomiast jest to um, skrzyżowanie, rodzaj, nie wiem, przy czym, z simsami w pewnym sensie powiedziałam nawet. każdym razie na pewno ta kategoria narracji emergentnej tutaj by się sprawdzała, ponieważ na początku generuje się ten świat, możemy sobie dokładnie zaprojektować, jak on będzie duży, prawda, ile będzie jakiś tam miast i tak dalej. I kiedy już ten prawda, początkowy, jakiś to status utworzony, tam złożony, lata historii lecą, w ogóle ludzie umierają, przepływ czasoprzestrzeni jest bardzo doświadczalny, powiedziałabym, to, to rzeczywiście mamy jakieś tam możliwości do tworzenia dość niespodziewanych narracji, ale z drugiej strony w dalszym ciągu ten proces gdzieś tam w tle się odbywa, tak? więc, więc rzeczywiście to by było podobne w tych wszystkich o których mówiłem, związanych z, z symulacją. Ja tego nie próbowałem, ale próbowałem inną grę, która też jest taka właściwie takim symbolem tej y, narracji emergentnej ostatnimi czasach. czasy, to jest Daisy, czyli ten mod do army, gdzie, się, gdzie, jest, gdzie, jest, gdzie jest, właśnie są zombie i jest bardzo trudno. Jest rzeczywiście bardzo trudno, ale muszę powiedzieć, że podobało mi się y, przez te tam, nie wiem, może 6 czy 7 godzin, które tam sobie po, pograłem. Wcześniej Czym to właściwie polegało? W moim przypadku polegało na kryciu się w trawie, ale... rodzajem <gry> psychotestów, już na innym poziomie, prawda? Ponieważ tam jak się to taki symulator rzeczywiście przeżycia po ale Myślę, że to by działało. ja bym powiedział tak, że tak, aczkolwiek naprawdę żeby zobaczyć trochę, dowiedzieć się o sobie dzięki tej co myślę, że działa, to jednak trzeba bardzo długo w nią grać, dlatego, że... Hmm, że ten początek po prostu jest tak trudny, że właściwie na początku to wielkich możliwości działania nie ma, bo po prostu na przykład no, hmm, już na już tam prawie już... zawsze się na, trafia na wyjadaczy mapy nie ma e, e, czyli na początek trzeba jakby jakoś sobie poradzić ze sprzecznymi e, potrzebami że trzeba eksplorować teren i go poznawać no, rozglądając się a jednocześnie trzeba leżeć w prawie <grymne> więc, <grymne> więc jest to bardzo, bardzo ciężko pogodzić, nie? Niemniej, tutaj rzeczywiście, tam w ogóle nie ma próby zrobienia jakiejś historii, nie ma czegokolwiek, a mam poczucie przeżycia fabularnego. To nie jest przeżycie czysto mechaniczne, to jest przeżycie fabularne. Mam poczucie, że to jest, jest to opowieść pewnego, biednego człowieka, który próbował przejść ze skraju lasu na drugą stronę. Zajęło mu to pół dnia i mniej. <grymne> <przykro. grymne> I teraz cisza, i tak, nie było. Tak. Teraz cisza, i nic nie mówię. A oni robili dyskusję. dyskusję. to nie przychodzi na nasze tak. dyskusje, nie żałuje. Bo tak, nie żałuje. Nie Dobra, no to może ja wykorzystując tą, e, <śmiech> tą przerwę gastronomiczną, <śmiech> że tak to nazwę, może Boże. opowiem o przykładzie e, gry, e, co prawda nie komputerowej, e, która rzeczywiście Tutaj, e, na przejdzie naszych zainteresowań, zwłaszcza jeżeli chodzi o te spotkania e, ale gry, w, e, można by to chyba z pewnością nazwać gry społecznościowej, a odbywające się za pomocą wysyłanych SMS-ów Jest to e, gra, która tak naprawdę jest projektem e, artystycznym grupy brytyjskiej Blast Fury e, która się nazywa Day of the Figurines i cały pomysł polega na tym, że zostaje przygotowana pewna pula figurek które reprezentują mieszkańców małego, fikcyjnego miasteczka. I w momencie, kiedy rozpoczyna się ten projekt, osoby, które chcą wziąć udział wybierają sobie figurkę, określają jej imię, cechy charakteru, przeszłość. Określają te wszystkie cechy, które mogą wpłynąć na to, w jaki sposób ta figurka będzie brała udział, czy figurka, ten bohater, która ta figurka symbolizuje, będzie brała udział w wydarzeniu. I cała gra trwa przez 24 dni, z czego każdy dzień, odpowiada jednej godzinie z życia tego miasteczka. I w zależności od tego, w jaki sposób gracze będą kierować poczynaniami swoich bohaterów, pod koniec projektu okaże się, jak historia tego miasteczka się kończy. A historia tego miasteczka polega na tym, że jest coraz gorzej, a to się znajdują jakieś ofiary, a to jakiś wypadek podczas koncertu itd. itd. Te złe sytuacje się mnożą. Natomiast wszystko to, co się wydarza po kolei, jest zależna od tego, jakie decyzje uczestnicy podejmują. Czyli na początku wybieramy sobie figurkę, określamy jej cechy, wychodzimy z muzeum czy też z galerii, na której znajduje się taka makieta imitująca to miasteczko i otrzymujemy przynajmniej raz dziennie jedną wiadomość o tym, co się w miasteczku dzieje i możemy teraz jako swój bohater podejmować decyzję. I wpływać też nie tylko na swojego bohatera, ale też na innym, bo możemy, nie wiem, komuś pomóc, a możemy kogoś zabić i tak dalej, i, tak dalej. I y Tutaj jakby pojawia się kwestia, pierwsza kwestia, która y, y, y, według mnie jest istotna, czyli problem z reprezentacją, bo o ile o wszystkich tych grach, o których mówiliśmy do tej pory, mamy do czynienia z, z reprezentacją, czy to nie wiem, trójwymiarową, czy, czy chociaż dwuwymiarową, jak w przypadku Fortress, od razu tutaj reprezentacja świata przedstawionego i naszych możliwości za tym idących właściwie jest ograniczona tam nie wiem, do stu iluś znaków y, w formie tekstu i tutaj jakby budowanie tej narracji w momencie kiedy my tak naprawdę jesteśmy przyzwyczajeni do tego już teraz, że będziemy mieli obraz wysokiej rozdzielczości wysoki kontrast że będzie piękna, trójwymiarowa grafika i tak dalej i tak dalej, można by te cechy mnożyć tutaj zostaje to, ogran zostaje to ograniczone tylko i wyłącznie do narracji poprzez wiadomości tekstowe w naszej kombnurce ja uważam, że to nie, tak nie jest, znaczy to jest pewne złudzenie, znaczy oczywiście, że y, wielu graczy, ja sam jestem takim graczem, uwielbiam nowe arty graficzny, nowe konsolce, zobaczyć nową grafikę i tak dalej. Niemniej mamy, i to można zobaczyć po małych dzieciach chociażby, mamy w ogóle od początku olbrzymią zdolność do e, takiego jakby odsuwania konwencji, patrzenia nagle, na, na, zderze, mamy zderzenie z konwencją i potem ta konwencja staje się przezroczysta i już myślimy o świecie, o narracji, tak jakby ona była jak jakkolwiek. Zauważcie, że dzieci mają olbrzymią zdolność. Która się aktywuje w ten sposób, że oglądają kreskówki, które są narysowane bardzo rozmaicie. To jest tak, że gdyby, gdybyśmy mieli z tym problem, gdyby na przykład wtedy dziecko po obejrzeniu Pixara nie chciałoby już przejść do tak sobie narysowanej 2D historycznej. Nie, to w ogóle nie to to było. Ja ale myślę, że to gra... wychodzi też w przypadku gier. gracze, którzy grają w dajmy na to, ja wiem co jest teraz, w Crisis powiedzmy, to Potem przechodzą sobie do Minecrafta tak? i oczywiście jest ten moment przejścia, ale po, po kilku chwilach. Czy to Czy to nie jest uwarunkowane technologicznie, ale. Tak. Nie, nie. nie to znaczy, jeżeli, chodzi o, jeżeli mogę sprostować, okay, bo Nie chodziło mi o to, że narracja jest uwarunkowana tym, że coś wygląda ładnie albo brzydko, albo nie wiem, ma, ma pewne elementy. Tak. Tylko po prostu jakby. Yy, utrudnienie tej możliwości prowadzenia jej w momencie, kiedy jesteśmy bardzo ograniczeni. Jeżeli medium, z którego korzystamy, ma super ograniczone możliwości, no bo trudno mi jest wskazać tutaj nie wiem, jakiś, jakiś inny przykład medium, z którym korzystamy na co dzień, jak SMS, tak? Czyli mamy bardzo ograniczoną no się... ilość to... znaków, możliwości itd. Tak to jest takie mówienie, jak na przykład, nie wiem, że no. kiedyś technologia była ograniczona i te kadowe były jakoś tam ograniczone. No i, że, no i... bardziej, bardziej wykorzystywaliśmy swoją wyobraźnię. To jest no, dla mnie trochę taka ściema, no bo yy, yy, dajmy na to, nie wiem, weźmy tym, night, yy, jest taka analiza właśnie Night Divera w kontekście rzekomych ograniczeń technologicznych i tymi samymi środkami powstawały, yy, były tworzone dziesiątki innych gier arkadowych, no nie, które potrafiły wciągnąć w gracza w zupełnie inną przygodę i historię, więc wydaje mi się, że jeżeli tylko to medium ma możliwość właśnie opowiadania historii i, i, i jakiejś tam imersji, no to nie ma znaczenia, jak ono jest ograniczone. No tak, ale to z drugiej strony mówimy o, w, momencie, w momencie gry, która no jest single playerowa, tak? singleplayerowa. Mhm. A wyobraźmy sobie teraz moment, w którym tysiąc osób, uczestniczy w tej narracji emergentnej, przy pomocy SMS-ów. Czyli to nie jest gra MMO, w której mamy swojego awatara, który się widzimy, jak on się przemieszcza po y, jakiejś mapie świata, Już niezależnie od takiej konwencji będzie zatrzymany, czy to był science fiction i tak dalej, tylko mamy sobie te SMS-y i mamy tych graczy kilkaset, może nawet tysiąc. Właściwie tylko w ten sposób, no wyobraźmy sobie taką sytuację no, żeby że Tylko wysyła, i wyłącznie w taki w sposób, w sposób w jest prowadzona narracja Co wysyła te sms? y Czy system. To się to system System System do graczy, gracze odpisują, mogą okay. odpisywać i w ten sposób to Moim zdaniem będzie bardzo ciężko zorganizować to w ten sposób, żeby każdy gracz miał poczucie jakiegoś wpływu na świat Gdybyśmy my Aha. sobie wysyłali To jest właśnie... To znaczy... Na ile to jest narracja emergentna, a na ile to jest po prostu jakieś tam pisanie sms To jest tak Słyszę SMS-y, które wpływałem na system. Teraz tak. kolejne SMS-y są zdeterminowane tą powiedzmy wypadkową decyzji poszczególnych graczy, tak? System nie oferuje jak rozumiem, żadnego innego sposobu poinformowania mnie o stanie świata poza tymi kolejnymi SMS-ami. Ale wydaje mi się, że to jest do, do zrobienia. Znaczy, Czy... to jest do zrobienia, bo projekt się... Tak, ja wiem, do zrobienia systemu, znaczy to nie będzie doda. działało należycie, że, że, że odczuję to jako jako fabulek jak na tym wpływam. To bardzo wiele zależy od tego po prostu jak jest napisana historia, no to tam jest właściwie... Znaczy historia jest o tyle... Ta, to jest kwestia, roga, że, że historia jest powstaje... W... Tak, Historia powstaje właśnie na bazie tych decyzji, które podejmują, to no, jest jakieś ale wydarzenie... Jednak to zależy po prostu od tego, jako powiedzmy twórca takiej gry, mogę sobie wyobrazić, czy napiszę taką... Historię w znaczeniu pewnych warunków wyjściowych, planowanych algorytmów, które, które się rozsypią, znaczy spowodują, że będę miał jakieś poczucie dezorientacji, albo nie wiem, stagnacji, albo no, no, różne są możliwości, albo mogę stworzyć coś, gdzie rzeczywiście ludzie będą mieli bez problemu poczucie nie wiem, kooperacji, czy, czy wpływu. No, Dąży do tego, że skupiając się na tej, w stronie technologicznej, nie odpowiem na to pytanie. Bo moim zdaniem to zależy od tego, jak jest napisana ta narracja. Po prostu. Nie w sensie całościowym, tylko tego startu i algorytmu. To mi się wydaje, Problemem nie zależy. jest medium, nie, w ogóle nie. tylko jakby ogólna koncepcja projektu. Tak. Tak? No to jest ciekawe. W ogóle proponuję, żebyście sobie poszukali tego, powtórzę jeszcze, Day of the Figurines Blast Fury. Realizacja nie? właśnie przez grupę Blast Fury. Bardzo ciekawy sposób mnie to zainteresowało chociażby, że przy pomocy tak jakby, bardzo ograniczonych środków są w stanie, bo ten projekt się został zrealizowany, nawet kilkukrotnie, są w stanie wciągnąć do ludzi. To jest ewidentny przykład dla mnie, wydaje mi się. Narracji regionnej, czyli mamy jakieś elementy, bo tam system decyduje o tych SMS-ach wysyłanych do graczy, ale mimo wszystko gracze tworzą tą historię tego miasteczka poprzez swoje decyzje. Mhm. W kwestii narracji to wkrótce wychodzi gra Defiance. No. Które, gdzie działania graczy mają nie wpływać mamy na. na fabu tak, nie mamy, ale gdzie decyzje gracze mają wpływać na fabułę serialu. No to jest coś co niektórzy twierdzą, że może się nie udać, ale gdyby faktycznie twórcy spełnili swoje obietnice, to w kwestii narracji byłoby to coś nowego. Może powiedzieć to... o tym, że. Eee, to znaczy ja nie mogę za dużo wyjść z tej gry. To jest jakiś system kosmetyczny. Eee, serial natomiast... i gra. A i już decyzje. wiem. Okay, Kiedyś o tym uważam. Tak, tak to, tak, tak, to tak, tak. to już już tak. Teraz jest taki odniesienie, chyba tak Teraz prostu... trzeba kliknąć na stronie Tak, na, tak wiesz, trzeba, trzeba się cofnąć do poprzedniego. Serial będzie tworzony na stronie decyzji graczy Ok. No dobra, no to wydaje mi się, chyba że jeszcze macie jakieś propozycje, jak moglibyśmy ten problem narracji emergencyjnej, no wydaje mi się, że jeszcze chyba będziemy do niego wracać jakoś, jakoś przy naszych spotkaniach, yy, czy to też przy spotkaniach koła. Yy, chyba że jeszcze jakieś nie wiem, uwagi, pomysły, jak można byłoby ten problem ugryźć. Co to jest tak naprawdę ta narracja emergencyjna, no to też nie wydaje mi się, że do końca chyba sobie... No ja myślę, że tutaj 100%. nasz filozof języka był dość konkretny w tej chwili. konkretny, może pewnie zrozumiałem po prostu. Tak. To teraz, no, teraz nie, nie, trzeba otworzyć no, Najwyżej będziemy to, jeszcze do tego wracać. tak. Playable, tak. <grym i zrozumiałe> Okej, okay, dobra. No to właśnie w kontekście tego, co mówisz, e, ostatnia kwestia, którą chcielibyśmy. To już wspominaliśmy. Ostatnia kwestia, którą chcielibyśmy. Omówić, jeżeli chodzi o narrację, to właśnie Replay Story. To, że mamy możliwość powtórzenia naszego doświadczenia i jakieś wprowadzenia w nim jakichś zmian. I nie chodzi tutaj tylko o to, że na przykład jeżeli w momencie, kiedy nasza postać zginie, to możemy sobie wczytać poprzedni zapis um, gry. Tylko właśnie mamy możliwość skończyliśmy raz grę, teraz mamy możliwość jeszcze raz przejścia jej, ale trochę inny sposób. Ze ja mam tekstu, a nie o odgrywaniu no, możemy, możemy odgrywać to mhm. różne sposoby. Okej, okay, dobra. No to w, jakie waszym zdaniem to wyplestuj, ale w kontekście narracji, tak? jakie to daje możliwości, ale z drugiej strony jakie to daje ograniczenia waszym zdaniem? Okay, no jeśli, gramy, my, jeśli mówimy o grach don't play, zawsze możemy napsam. pójść tą drugą stroną, tą stroną, którą nie wybraliśmy. Grając postacią stricte dobrą, możemy zacząć grać złą, chociaż wydaje mi się, że będziemy grać w przeciw sobie bo jednak ta pierwsza nasza gra będzie naszą grą i za drugim przejściem, ja tak mam, za drugim przejściem, gdy chcę poznać co by było gdyby Już gram tak jakby przeciw sobie ale nie wiem czy to masz na myśli poprzez właśnie taki new game Myśmy troszkę o tym na tydzień temu, ta, ta, ta. więc ja trochę o tym się, o tym, ale się, ale takim dobrym przykładem gry, której to szkodzi i to szkodzi zdaniem samego twórcy z Heavy rain. I to absolutnie David Cage powiedział, żeby tej gry, tę nie grać ponownie. Ja do nie posłuchałem, bo były trofea. I, I bardzo żałuję, naprawdę, bardzo żałuję. Po prostu ponowne rozegranie tej gry niszczy, zniszczyło moje doświadczenie w dużej mierze. Z to jest, to jest ograniczające. Tak? Zdarza się, że, że może to być ograniczające. Niemniej od no fakt, że jest to dość wyjątkowy przypadek. Ja, ja myślę, że to będzie zależnie od tego, co e, tak naprawdę twórcy chcą uzyskać, Bo jeżeli chcemy odpowiedzieć jedną konkretną historię, która graczy zaciekawi, która im się spodoba i do której będą się wielokrotnie odnosić w przyszłości, e, no to musimy to jednak zrobić tak, żeby. Można było oczywiście powtórzyć tę grę, ale żeby jednak było to w gruncie rzeczy to samo Nawet pomimo jakichś e, innych ścieżek Natomiast jeżeli chcemy zrobić grę, e, która będzie miała dużą żywotność e, to robimy Minecrafta mm -hmm. I wtedy nie spotkałem się jeszcze z kimś, kto wygenerowałby dwie mapy w Minecraftie i grałby w tym samą grę tak naprawdę Ewentualnie tworzymy taką mechanikę gry, która zmienia nam sposób grania już nie historię, ale taki, w taki gram, styl grania naszego. No najprostszy przykład przestajemy grać wojownikiem, a zaczynamy grać magię. Tak, tak, tak. Dobrze, to, to, to, to, to, to. Hmm. Są takie badania właśnie, Jak gracze, szczególnie w MMO, zmieniają style rozgrywki, tak? Że jakiś pewien typ jednostki ich nudzi i oni prawda, zmieniają ten typ już nie bada, jak ty... Ciężko będzie zwizualizować te wykresy, no ale rzeczywiście. Wydaje mi się, no na przykładzie World of Tanks i własnych tam doświadczeń, no to tutaj potencjał jest bardzo duży, no to cały czas no to jest tak tworzone, że jeżeli ktoś już minął ten czas, kiedy wyliczając sobie statystycznie przeciętny działacz powinien osiągnąć maksimum na to w no to wtedy może sobie zmienić na tego marka, chociaż akurat chyba e Magię, młodo w właśnie ateleria. Tak, że zmieni sobie na bojownika i będzie jeździł żołnierzami y, ciężkimi, tak? Więc no, ten, ten potencjał tutaj rzeczywiście istnieje. Myślę, że da się to nawet pogodzić w jakiś sposób, to znaczy stworzyć jedną konkretną historię, e, którą, e, którą gra przedstawia, ale dobudować do niej różne wątki poboczne, które będą niezobowiązujące i będziemy wtedy mogli ponownie e, poznając już tą historię, którą odkryliśmy, skupić się na innych wątkach pobocznych. Albo tak jak było to w w Dragon Age pierwszym, gdzie wybierając inną klasę, inną rasę, mamy inny początek, inny prolog. Mhm. I ja osobiście chciał, chcąc poznać całą grę, zaczynałem ją wiele razy, tylko żeby poznać prologi. A to są nawet spore kawałki gry. W World of też było podobnie, że w zależności od tego, które wybrałeś sobie, w, Czy to... którą, w World of Workout, w zależności od tego, którą wybieraliśmy sobie racę. mieliśmy inne miasto startowe. Tak, ale... inne misje. Dokładnie, tak. to. Znaczy, sprowadzało się do tego samego, ale całe otoczenie było <grym> zupełnie No, że to jest podobny motyw. Jak w World też się sprawdza, że mamy, pewne mapy, tak jak na testajku, w których jakoś tam rozgrywamy, mhm. ale inne typy, prawda, używanej używanego sprzętu powodują, że nadajmy na to kamień, za którym mogliśmy się schować, ma zupełnie inne cechy, ponieważ wykorzystujemy go w inny sposób. To jest to, tak, Mimo o... wszystko w, jakby weszliśmy już w problem mechaniki bardziej niż, niż opowiadania historii. Wydaje mi się, że jakby głównym problemem tej cechy to jest to, że już jakby, nie wiem, chociażby Esperiul mówi o tym, że jakby. Podając przykład drugiego epizodu Half-Life'a, że jakiś tam ułamek osób kończy grę, że grają sobie, grają, ale nie kończą tej gry albo nie wiem, zapominają o tym tak. i nie, nie, nie kontynuują tym, no to jak tutaj teraz sobie wyobrazić, że taki przeciętny gracz, bo nie mówię tutaj o graczu zaangażowanym, który przyjdzie grę 10 razy i wszystkie jakieś tam elementy, ale w jaki sposób taki gracz no przeciętny jest w stanie poznać dogłębnie tę historię w momencie, kiedy nie wiem, ona ma na przykład 5 wariantów, i, i, i nie nie, po prostu je nie pozna. No, no, bo, bo nie, nie poznałem. Pozna. Ja bym i... ja ja ja się tak po prostu, poznawać, żeby tak? się nie załamać, yy, powiedzmy my będąc twórcą, to należałoby myśleć o grach jako seriala. Z serialami jest podobnie, że większość tej widowni wykrusza się w pewnym momencie, tylko Tacy zaangażowani, fani docierają do ostatniego sezonu, go oglądają. No, może poza bielonikami, ja tych sezonów jest mało i tak dalej. Ale w większości przypadków to, to się wykrusza i w gruncie rzeczy nie jest to aż tak straszne. Yes? Być może od w ten sposób wejść. Czyli to jest ta, ta historia, która jest rozłożona na tak dość dużo tak godzin. w serialach mówi się o narracji no tak, systematycznych. Tak, czasami postaci, nie wiem, w czwartym sezonie robią coś w ramach tego odcinka, co nawet Tylko jeden odcinek mogłoby się nam wydawać logiczne, na ale dodając całą serię lepiej nie to wszystko. No tak, więc Myślę, jest... powiedzmy jest wtedy coś dla tych, którzy to zrobią, ale jakby, bo jeżeli będziemy patrzyli na, na, na gry przez analogię, do, do filmu właśnie, to właśnie mieli poczucie, że no to jest przedziwne medium, w którym ludzie po prostu wstają i wychodzą do sprzęt, Z kina. a, a, a to, jest właśnie, to, to jest pewną fikcją, bo ci ludzie mają poczucie, że oni już po prostu mają tyle tego doświadczenia, ile im było potrzeba, ale nie mają poczucia, że oni po prostu rzucili to, bo to było okropne. Więc to jest podobne w tym względzie na serii gdzie ludzie po prostu odchodzą, bo nie powstał, tam było fajne przez ten czas, potem już w istrzucił. Poza tym przeżycie prawda, tego świata w 100% przy tych rozbudowanych sandboxach, no to byłoby porównywalne do tej metafory, bo o otworzeniu mapy świata w skali 1 do to 1 znaczy, to jest już trochę absurdalne, nie? Jakby, no... doświadczamy tej eksploracji, przeżywamy swoją historię i tyle, ile z wyciągniemy, to jest nasze, no ale jakby to jest już rzeczywiście staje się powoli niemożliwe, żeby tego doświadczyć w pełni Jakby to, musimy to zaakceptować mhm. tak. używając literaturę drzewa, gdzie mamy jedną gałąź przejścia nie musimy całego drzewa od, odkrywać prawda? nie musimy każdą gałąź przechodzić, żeby, żeby mhm. mieć żeby przyjemność w Doświadczenie. ale właśnie gry odwołują się do życia tak, no, też nie ma człowieka, który pozna wszystko w życiu, co można poznać mhm. Mhm. E, więc e, myślę, że gry zyskują na atrakcyjności, dzięki temu, że Musimy pogodzić się właśnie z tym, że nie poznamy całej gry. Tym bardziej, że tak, znaczy, je, jeszcze jednym powodem, dla którego e, gracze mogą się wykruszać, inaczej nie mogą, wykruszają się, to są rzeczywiście fakty, mm -hmm. słucham nie pamiętam danych, ale nie wiem, z 30% chyba osób, słucham e, to, to jest to, że istnieje taki paradygmat, jeżeli chodzi o mechanikę, że gra coraz, czym dalej musi być trudniejszy. I ostatni przeciwnik, to w ogóle musi być negatywne. Oczywiście, to, to ja to mówię, że jest to jest, to jest to klasyczny takiego. paradygmat, który powiedzmy coraz częściej jest krytykowany i od niego odstępujemy, niemniej nadal funkcjonuje. I on jest jednym z powodów, dla którego to się może działać. Bo to jest tak, że jeżeli ja już sporo w to pograłem i pewien powapnowości zniknął i w zasadzie zaczynam już, czuję, że wątki się już zbierają i zaczynam mniej więcej przewidywać co będzie, to teraz nagle gra rzuca mi coraz więcej kłód pod nogi. Ja mam coraz więcej trudności z przejściem dalej. W pewnym momencie mogę sobie powiedzieć, a to chyba nie jest warte tego, żeby zobaczyć Lub to, co zobaczyłem. na to, to sobie zobaczymy. na YouTube, czy miałem tak. Właśnie tam. A nie wydaje mi się dlatego, że są coraz krótsze, bo wychodzi coraz więcej gier i ludzie jasne. będąc... Ym, no i co by to na nakręceni na nowe, na, nowe, na nowe produkcje. Co chwilę próbują czegoś nowego, nie kończąc poprzedniej gry. No tutaj się kończy, tak. tutaj się właśnie pojawia nieskończenie nie poprzedniej produkcji. tak. A gdy gry są krótsze, no kończę każdą, prawda? Tak? Taka, taka trochę do dzieciństwa, gdzie dziecko. Nawazował jedną zabawkę, i... tak, tak, tak, święta, tak? Tak, że Tak, jak dwa tygodnie są święta. Musimy schować sobie starą zabawkę, i wiem, za pół roku i, i, no i to to może akurat. I to jest akurat dla mnie, plus, dlaczego gdy są takie drogie? Bo gdy kupię grę, to nie mogę sobie pozwolić na następną grę w ciągu miesiąca czy dwóch mm -hmm. muszę ją przejść, bo wydaję na nią tą kwotę, prawda? Wnioski, gry być krótsze i droższe. <grym> tak, no, to jest, to jest nie, nie, nie będą krótsze i droższe, będziemy je kończyć. O. I w ogóle każdy przejdzie 10 ścieżek popularnych i no to jest z to, ale Rzeczywiście, rzeczywiście tak. okej, okay, ale tak jak to z własnym, własnym doświadczeniem rzeczywiście tak jest. Bo grę, na którą wyczekiwałem, odkładałem tam pieniądze z kieszonkowego, kupiłem dwa, trzy razy, tak? Natomiast, nie wiem, mam całą taką stertę y, gier, Gdzie które były go? dołączone do CD Action czy tam jakichś innych pism i przyciół tak i nie nawet wie. nie włożyłem do napędu. Więc, więc rzeczywiście coś w tym jest. Okej, okay, ale... Bo... ale... Bo... <grym> kupili, to kupili. Ok, no to kończąc już y, mm, powoli ten taki ogólny w temat narracji. Jako ostatni temat dzisiaj będący takim troszkę teaserem, zwiastunem naszego kolejnego spotkania, które chyba już w całości poświęcimy bohaterom, to może podyskutujmy chwilkę na temat jednej z moich ulubionych wypowiedzi Espena Arseta, również narratologa, na temat najs... najsły... Oj, tam ja. przesadzaj na temat chyba najsłynniejszej kobiety występującej w grach, czyli Larry Croft. I Arset w 2004 roku y, taką wypowiedź y, przedstawił, czyli Wymiary ciała Larry Croft analizowane do znudzenia przez teoretyków filmu Dla mnie jako gracza są bez znaczenia Ponieważ innym awatarem nie poruszałbym się inaczej Kiedy gram, nawet nie widzę jej ciała, ale <grym> widzę przez nie i poza nim I tutaj wydaje mi się, że ta wypowiedź jest, jest ciekawa, y, żeby... Wyjść do dyskusji w ogóle o tym, jak my postrzegamy bohaterów w grach, czy to jest dla nas istotne, jak ten bohater wygląda, jakim głosem przemawia, jakie ma możliwości itd. itd. ale wykraczające poza tylko i wyłącznie mechanikę. I tutaj podaję ten przykład tego, że który też był podawany przez, nie pamiętam, czy Arzeta czy Chenkisa, no w każdym razie w jakimś, przez którego jest badaczy, badaczy był podawany, że gracze chętnie w serii Gier Mario grają księżniczką Roswinką z racji tego, że może dłużej skakać, gdyż unosi się na swojej sukience. I jak gdyby grają tą postacią tylko ze względu na mechanikę. A tutaj chciałbym się Was zapytać. Czy jest istotne to cechy, nie wiem, charakteru, wyglądu itd., które w, nie w ogóle nie wpływają na mechanikę, ale wygląda, wpływają na to, że lubimy to postać, albo chcemy przebywać. z nimi przebywać. Ja się spotkałem Będziemy. z takim określeniem w przypadku yy, spotkałem się z takim określeniem, pamiętam że to było, nie, wiem, czy to chyba nawet nie było kiedyś na stronie Direction, czy gdzieś, że y, ktoś stwierdził, że lubi grać damskimi postaciami. Gdyż jeżeli patrzę się na plecy tej postaci przez. No, jeżeli patrzy na ja plecy tej, po y, y, y, po, na plecy tej postaci przez y, kilkanaście godzin, to boję, żeby to były. damskie pośladki Dokładnie. A niż, <laughs> y, niż męskie. No. Znaczy, ja mam. Odpowiadając za Twoje pytanie, czy moje no. doświadczenie jest to, w znaczy nie Znaczy, trochę jest coś takiego z tej powiedzi co w moim doświadczeniu. Wraca dzisiaj kolejny raz. Ja się złapałem na tym, że to jest, że to jest gra, która jest ważna w moim życiu, ale się nie zorientowałem wcześniej. Bo w sumie tak okazało się nagle, że grałem w sporo tych tak części, nie ale w jeden, dwa, trzy Legend, Underworld. A oprócz tego to była pierwsza, to był trochę taki mój Mario. To znaczy, dlatego, że to była pierwsza. Mario, znaczy ona, te, shorty. A więc ale. A wtedy więcej, w razie, no, dlatego, że wtedy po prostu, kiedy um, był ten, ten, ten wielki, ta wielka zmiana z gier 2D na 3D to na świecie ten, tą grą numer jeden właśnie był Mario, prawda, która pokazała ludziom jak może wyglądać gra 3D w tym sensie jak kamera może biegać i tak dalej, ale przy, ja przynajmniej żyjąc w Polsce nie miałem wtedy konsoli, nie, grałem raczej na komputerach i dla nas tym momentem był, był tym rajder. Myśmy zaczęli tam to bo nas coś że w ogóle tak. tak mogą wyglądać gry. To było to, było to przeżycie 3D pierwsze, nie? Mhm. I Oczywiście, że wtedy wiedzieliśmy, że to jest kobieta i pisało się o tym, że zobaczcie, że ona ma wielkie piersi w ogóle, jakie to jest niesamowite. Trudno było to przeoczyć. Już. No, ale właśnie, powiem myślę, że łatwo było to przeoczyć. Nie wiesz no, co, trzeba, no nie, przeoczyć. ja się nie zgodzę, że można było to przeoczyć, no bo właściwie, no, może no, te piersi, to może tak, jak ktoś się chciał bardzo nie skupiać, to mógł, no, nie, ja nie widzę, nie, nie będę patrzył, tak, no trójkąty właśnie, w ogóle. trzecia część nie jest, nie, nie, ale to to to jest. Jest. trzecia część, tak. To chodzi, tak. Wiesz, nie, bo ja mam na myśli na przykład to, że no, trudno się mi zgodzić z taką tak. wypowiedzią, że właściwie to, ta postać jest przezroczysta i w ogóle to Lara, jak ona wygląda to nie ma znaczenia, kiedy na przykład... Chcę sobie obejrzeć, no nie wiem, te smutne skały, któreś tam, gdzieś tam z boku, ale nie mogę, bo moje spojrzenie jest aż skierowane na jej kołyszące się biodra i, nie, przykład, więcej, co i sobie, to jest Tam jest na takie... przykład, jeżeli chodzi w ogóle o, o ciało i o zachowanie jej, Bo oczywiście animacja robiła, ale wrażenie, tam pamiętam taki ruch bułki, takiej świecy, którą ona, ona robi, kiedy można tak, go tak, wykonać tak, i on jest tak. ewidentnie, to, że jest taki taki modelowy przykład tego, że tam tylko chodzi o animację, bo ten ruch nie ma żadnej funkcji. No tak, no, to ale gdyby rada była zielonym ogrem, to czy oni by tak pokazywali... Ale nie, no właśnie nie wiem, to no znaczy właśnie... naprawdę, autentycznie, nie przypominam sobie, żebyśmy wtedy ja i moi koledzy jakoś strasznie się podniecali. Nie, ja nie mówię o tym, nie, ale żeby... to, to byłoby, właściwie by mnie wcale nie zdziwiło, bo, e, mo, e, zdarzało nam się to, kiedy patrzyliśmy na bohaterki filmowe o wiele częściej, podczas kiedy tu Mówię o tym właśnie w kontekście growym, stricte, że rzeczywiście obserwuję coś takiego w swoim odbiorze, że ponieważ to była gra, to ta postać w dużej mierze mi szybko zniknęła z oczu. Mimo, że mi blokowała kamerę. Ale, ale jakoś... zostać... jak ją zagryzały tygrysy i biedna umierała, jedna kobieta. Było... Po o łamaniu kości. No, tak, jest... czytałem, zas... czytałem uzasadnienie o tym, dlaczego właśnie była Lara Croft. Dwóch powodów. Po pierwsze, żeby się nie myliła z, Indianem Jones, z Indiana Jonesem, po drugie, znaczy, żeby, żeby, właśnie, że, żeby, żeby właśnie. żeby nie żeby się nie myliła. Żeby właśnie gracze zwy, zwykle chłopcy, bo to chłopcy grają w gry, no tak. żeby, żeby troszczyli się o swoją kobietę. To jest gra TPK, nie wiadomo czy się żeby chociaż przykro im się zrobiło, kiedy ją te grzy zagryzą albo upadną z No nie wiem, nie Teraz mamy tego doświadczenie, doświadczeń tam wejdera bardzo dużo. ja że pamiętam w ogóle jeszcze z tych lat 90. że rzeczywiście moi koledzy autentycznie wykorzystywali Larę na etapie prawda, tych ćwiczeń w domu, tak? Kiedy ona mm -hmm. nam się musiała podciągać, setki razy wydając te jęki i w ogóle to było Natomiast dla mnie w trzeciej <głos》>. części był taki moment, w którym dość niedawno. Nie pamiętam, jak to odbiałam kiedyś. Natomiast teraz, kiedy E, zaczyna się taki motyw, i ona właśnie zdobywa nową zdolność, uczy się jak ona zaczyna się czołgać. I ona się tam czołga, i właściwie ja widzę tylko te jej pośladki. To na jest takie kępujące. W sensie, to jest taka prywatna sytuacja, <grym> mi... ale... tak, to to to... Się, się, się czołga. Ale w drugą stronę to działa. tam bo... też jest ten moment. Kiedy ja gram, ja, głó ja głównie gram żeńskimi postaciami. Problem pojawia się. Dlaczego, dlaczego nie czyli jednak, To jest Ale pojawia się problem, gdy wychodzą. Ym, kwestie miłości, mm -hmm. jak w Dragon Age czy w efekcie, Gdy ja muszę się umawiać z postacią męską czuję ten dyskomfort. Umawiają się z facetem i... Y, Pytanie stadicze, musisz? Nie muszę, no, ale no, chcę... To no, no, nie widzieć, tak no, no, chcę no. Widzieć, jak Age'u było. Chcę wiedzieć, jak to by było. No, to ja to Jestem tak tak jest jest ciekawy po prostu. No, ale no, czuję ten dyskomfort, to... bo umawiam się z facetem, prawda? I tak... mm -hmm. No trochę nie. nie Na pewno. Okej, okay, ale no, I to właśnie tutaj to ta właśnie kwestia, tutaj chcę wrócić, bo, bo mnie to pewnie zaraz umknie. Ale to, o czym wspominałeś, czyli to, jakby to eksponowanie możliwości gimnastycznej lary, to się stało, jest, jest to na tyle jakby rozpoznawalne, że stało się cytatem chociażby w roli Chainsaw, jedna, Ja, to jedna z To jest jest jednośc, że tam i... było, przecież to nie jest tak, że nie zauważałem tego, to chodzi o to, że jakby starałem się zrozumieć, o co chodzi. Ja rozumiem tutaj, tak. bo mm -hmm. jednak ta odpowiedź jest nieco, wypowiedź jest nieco prowokacyjna, przecież wiadomo, że nie dosłownie to, że. On tego po prostu nie widział, tego, mówię, no eee, <grym <grym to bym mówił, ale jaka łara, nie? To jest wypowiedź, którą jakby nie, nie dosłownie traktując, no, jasne, jasne. to robię to na tej zasadzie. Myślę sobie, jak bardzo zwracam uwagę na wygląd postaci kobiecej czy to mhm. wszystko jedno, ale postaci oglądanej w filmie i jak szybko zapominam o tym grze i w moim przypadku jestem tym typem gracza, który o wiele szybciej zapomina o tych aspektach grze. Niż film. To, więc tutaj rzeczywiście i pewnie powodem tego jest to, że właśnie zaczynam patrzeć na postać w perspektywie narzędzia do eksploracji świata. Ta, ja tak, tak, tak. I to rzeczywiście jest, yy, y, y, y, jest no, jakby myślę, że to myślę, że się stąd bierze. A jeszcze, ale odpowiadając jeszcze na Twoje pytanie tak y, szerzej, to jak, jak, jeśli pytasz, czy zależy nam na tym, żeby oglądać awatara, jak on właśnie perspektywy perspekty estetyczne podziwiać, mm. no to odpowiedzią na to wydaje mi się jest sprzedaż różnych kwadalaszków, dodatków i tak dalej. Czyli ludzie lubią stroić, płacić rzeczywiste tak, tak. dodatkowe mm. pieniądze za to, żeby no, stroić swojego awatara, mm. oczywiście jeśli robią to grze MMO to jest inna sprawa, bo wtedy pokazują swój status społeczny, ale jeżeli robią mm. ja to grze w single player, a, dużo, a często tak jest, kupują tak. nowe kostiumy i tak dalej, to jest znaczy, to dla nich istotne. No jak na przykład roli Chainsaw właściwie po pierwszym przejściu, już no, nie ma się po co wracać do tej tak. gry, tak? Bo to, no to jest ona jest na tyle prosta fabularnie, czyli no może się to... No mamy, od początku do, do końca i właściwie można dojść na półkę i żeby tego nie robić, to można próbować zdobywać coraz lepsze umiejętności tak, z kolejnych poziomów i odblokowując właśnie ubrania. I wtedy Podobno. można przebierać tą główną no, ja bohaterkę. Zaraz bardziej się u rozbierają. U rozbierają. rozbierają. No, tak. To jest bardzo stary zwyczaj. Po przejściu, no, gry dostajemy nowy skin bohatera, i czujemy, tak. że mamy no, trochę inną granicę. Tak. Ja, ja, ja przynajmniej w moim, w moim doświadczeniu, to Krótka. ja sobie tak <grym> bawię się tym bardzo krótko. Także, jak ja na przykład tak. w, w Assassin's Creed dostawałem jakiś nowy strój, tak się nim napawałem głównie w tych w tych ekranach ładowania, kiedy mogę sobie opracować. Właśnie ja potem sobie że o tym, nie, że on ma nowe, nowy fajny nowy strój znaczy z tymi, ale z tymi strojami, o których zaczęliśmy rozmawiać, to jest wydaje mi się, że to chyba trochę tak jak też w kontekście tych Need for Speedów, o których rozmawialiśmy wcześniej, to trochę tak funkcjonuje, nie wiem, jak kolor lakieru to, że możemy sobie zmienić kolor lakieru nie wpłynie na to, że nasze auto będzie jechało szybciej nie? Nie, no będzie właśnie, bardziej tak. przyczepne czerwone są szybsze, e, tak, że... czerwone są szybsze tak? <gry> chociaż no, ja bym się tu kłócił, może jednak żółte e, że, że to... W żaden sposób jakby nie wpływa na umiejętności naszego awatara, a tak jak ta wspomniana wcześniej sukienka, a mimo wszystko możemy na to jakoś wpływać i jest z tego jakaś przyjemność. No, nie mówmy, że nie wiem, no, jakby to przebranie tej postaci nie daje nam jakiejś przyjemności, nie, nie dawało to, no, to przyjemności, tylko robi się spodziewał. To tak. wy, wyłącza Cię trochę ze świata, bo drobowy hmm. po częścią La Croft i troszeczkę. Nie czujesz tego, co zaplanowali twórcy na, na, na samym początku i nie masz, nie masz tego doświadczenia, więc faktycznie musisz to przejść najpierw jako later, żeby no, nie wiem, gra. Ja <grymco> z w Konstantynopolu. Nie mamy ecją, nie mamy. To jak mając w Monda w Konstantynopolu tak, w Attafi's Revelation. inne odczuwanie okay, inne odczucie, prawda? ja postaci w grach odbieram na dwa sposoby. Jeżeli mamy TPP, to jednak mam postać wtedy dla mnie ważna, mam poczucie, że poznaję historię jakiejś postaci, chcę wiedzieć, co to jest za postać. Tak. Natomiast jeżeli mam SPP, to, to już jestem ja. To postać mnie zupełnie nie interesuje, nie wiem. Nie obchodzi mnie, kto to jest, bo to ja to jestem. Znaczy, no to, to, to jeżeli chodzi o to taka, bo tutaj akurat teraz ja teraz pewnie. Chodzi mi do bohatera, eksperta, Właśnie tak. Z... Ale w możesz, w FPP w tej... możesz zawsze podejść do lustra, bo zawsze no. są w są lustra, po to, żeby pokazać że coś. <sum> ale z lustrami jest trochę problem, bo akurat z pierwszą grą w ogóle komputerową, z jest też coś, czyli z, z blodem jest problem taki, że w, w momencie kiedy podchodzę do lustra i trzymam widły to i tak i tak mój bohater w lustrze trzyma pistolety i to dla mnie był moment to, gdyby, to, to, to, to, to, moment jakby utożsamienia się z postacią to to, to, to leży. Ale gdyby nie, to nie wiedzielibyśmy jak wygląda Duke no? mm -hmm. Tak. hologram możesz postawić mm -hmm. Mm -hmm. Ja ale to, wracając do wracając jest. do Half-Life'a dlaczego ten przykład jest bo, no, tak naprawdę Gordona Freemana no to my poznajemy tylko i wyłącznie z relacji postaci, które on spotyka Gordon się nie wypowiada, <głos> na świecie. oprócz tego, że jest naukowcem, nie wiemy o nim nic, widzimy tylko jego ręki, mówi. No, tak, jest inteligentny. To jest pytanie też, na ile on jest inteligentny, a na ile jest inteligentny gracz, który, który nim steruje, tak? bo, bo tutaj jakby to, to, że bohater tak naprawdę nie ma jakby skonstruowane żadnego charakteru, żadnego typu bycia tak naprawdę to tutaj. No ma no, trochę, no bo tam oh, inni ludzie, oh, Boże ludzie, inni, y, nie, tak. Nie, tak. nie. Inni bohaterowie właściwie narzucają nam tą rolę, tak? Oni mm -hmm. jak go widzą, to o to jest ten słynny gordon, o dzięki ci wybawco w ogóle teraz, mm -hmm. dzięki tak. tobie się uwolnimy. No, tak, to, tak, go, tak. to już taką przyjmujesz rolę, że jesteś no, kimś takim ponad tymi ludźmi, trzeba ich poprowadzić, nie? Taki trochę jakiś zbabiciel po prostu. No. Jest no, coś w tym, dobrze. że no, to tak. Jasne, są, tak, Oni inni, inni bardzo. ci narzucają tą rolę i mówią, mm -hmm. poznajesz właściwie swoją historię, mi się trochę wpasować w to. W tym przypadku. No i jak to Co skończycie? Czała... <grydolet> co skończyć? Co skończycie? no to będzie. Chodźmy na następny temat, Tak, chodzimy na następny temat, no to może tak zaproponujesz, byśmy sobie jeszcze wszyscy może przemyśleli trochę tę wypowiedź Arseta i tak? Tak, jak już jesteśmy o narracji przez przestrzeń, to czy macie jeszcze jakieś pomysły dobrze wykorzystanej przestrzeni, która opowiada w historię? Był wspomniany Pan e, Rapture, Pandora. Ja podam il水... teraz taką grę, która, której się ludzie w ogóle nie spodziewają w kontekście tego pytania to to zazwyczaj. Nie. Tu demok. To, to, to, to, to... to... to... to... jest zawsze. of War. Oh. Hmm. Gears of War, Sabia, Gears of War ma, osoby ma Fantastycznie opowiedziany świat, <śmiech> nasze historie za pomocą otoczenia, bo otoczenie jest bardzo szczegółowe <śmiech> i gra daje nam możliwość w zejść z tej ścieżki, to nie jest jak Call of Duty, gdzie gdy tylko zejdę ze ścieżki, to się nie wrzeszczę. Chodź, Tam od czasu do czasu krzyknął na mnie trochę, że gdzie ty łazisz, ale z kolei mi generalnie trochę eksplorować. I w tej grze naprawdę warto poeksplorować, bo ten świat jest złożony, widać na nim po prostu ten efekt wojny i jest. Masa szczegółów, których eksploracja dopowiada nam świat. To jest w ogóle seria, której Ja bym się tego po niej nie spodziewał, ale ona robi to świetnie przynajmniej od drugiej hmm. części, w pierwszej to już nie pamiętam czy to było to na mnie takie wrażenie, ale w drugiej absolutnie to mnie uderzyło od razu. Nie, nie, to... Drugie, taki przykład analogicznie, jaki przychodzi do głowy, to Unsleft. I pier, ta, pierwsza część gry w zasadzie, która się dzieje w wojnie Miasta. Znaczy cała Grasu. Ale postaw miasto, które przejmuje tak. flora. Prawda? Tak, dokładnie. Mhm. A jeszcze, jeśli szukamy takich gier, no to to już jest taki strop dość wyświechtane, ale nie padło, yy, to jest ICO. ICO ma o, super, no bo to jest takie, mówię o ICO akurat, bo yy, ICO to bardziej odczułem, od to była taka gra, w której ja po prostu jestem w stanie się, że to jest rzeczywiste miejsce. Po prostu sposób, w jaki eksplorujemy to miejsce jest taki właśnie, niby ma w sobie coś takiego właśnie Co? metroidowego, to znaczy od teraz tu jest ściana, a potem jestem za tą ścianą, ale sposób tej eksploracji jest o wiele bardziej naturalny niż, niż w tych zeldo Czyli Ja mam poczucie, że to się po prostu naturalny sposób w światło, że to jest wymyślone, dobrze zaprojektowane, ale zaprojektowane jest tak, że nie czułem tej umowności. Tam, wydaje mi się, też świat jest pokazany tak, że um, no, to jest ciekawie powiedziana historia, głównie przestrzeni. Ja teraz pomyślałem o Shadow of the Colossus, so, gdzie mamy szczątkową historię, tak. którą też dużo tworzy, dobrze, roz, dobrze. rozciąga na swój własny sposób. Każdy interpretuje trochę inaczej historię Shadow the Colossus Jeszcze jest książe wersji ten, w którym mamy magiczną wróżkę, która ratuje nas za każdym razem, kiedy spadniemy Aha, Czyli, tak. którym, A co to? Tam się przestrzeń zmienia tak naprawdę cały czas, tak? Jeszcze jest, to jest? Ostatnia Jeszcze jakieś miejsca? Wydaje mi się, że takim no, miejscem jest chyba Silent Hill i to właściwie w każdej, w każdej części A żeby podać przykład gry, w której właściwie w ogóle nie zwróciłem na, jakby, uwagi na miejsce i przestrzeń to jest Kane and Lynch Ale dlaczego? Bo ta gra jest cholernie filmowa i właściwie tam, tam nie chodzi o to żeby eksplorować tylko żeby było po prostu żeby było coraz szybciej coraz szybciej i sama, nie, kamer sama kamera, kamera super, ja ta kamera znaczy no w drugiej części to, to, to rzeczywiście ale w pierwszej w pierwszej części jeśli chodzi o pierwszą, taka... pierwszą, pierwszą, pierwszą, pierwszą, pierwszą, pierwszą część to ja cały czas miałem wrażenie że ja nie idę tylko cały czas ktoś mnie kopie w plecy żeby do przodu ja nie miałem już właściwie możliwości żeby żeby, żeby podwieźć e, Okej, okay, no to w, no dzisiaj Teraz chyba chy, koniec, <głos> tak? Do zobaczenia za dwa tygodnie tradycyjnie i będziemy kontynuować wątek bohaterów, których dzisiaj trochę zaczęliśmy, więc dziękuję bardzo i mam nadzieję do zobaczenia.